Subiektywny podcast sportowy 176 odcinek subiektywnego podcastu sportowego. Mam nadzieję, że się nagrywam, ale nie mam tej pewności. Ponieważ po pierwsze mówię do nie swojego mikrofonu, do nie swojego mikrofonu który udało nam się reanimować. Rosyjskiego legendarnego mikrofonu Oktawa MK bodajże 315. się tak nazywa ten 315, mikrofon. 315, chyba Brzydę, 315, bo może 300. Tuj, Jeśli dobrze pamiętam, tak, Stuły, to tam samowary wyrabiali. A po drugie mamy bardzo duże nagromadzenie kabelków sprzętu najróżniejszego, albowiem mamy gościa. Ciągnęliśmy kabel aż do gorzowa. Tak. Poprosimy naszego gościa o przedstawienie się. Dobry wieczór, jestem gościem. Nazywam się Filip Kiszczyk. O. niektórzy zgadli że, tak, że, że, że to będziesz ty goście no za, zaanonsowaliśmy, że, że będzie mieli gość piłkę ręczną od y, 26 lat chyba witam wszystkich sympatyków piłki ręcznej a, i nie tylko na niej znają <laughs> i nie znają też dobrze, ja w tym momencie poproszę Ernesta żeby przejął ten mikrofon bo mamy taki jeden mikrofon na długim ramieniu no, takim i ja się oddalę na telewizyjnym ramieniu ty nie mów, póki nie masz mikrofonu, bo i tak cię nie słychać. A, nie, mój głos się przebije wszędzie. Niby dźwiękowiec, niby wie, a, a nie słyszy. Ale głos się przebija. No, no zwłaszcza emeryta. Donośny. No, no. Jeszcze emeryci są przyszłością narodu. Jeszcze, jeszcze życie przed nami. Ja bym chciał zacząć, zacząć ten. Zacznij. To zacznę może jak Piotr Kraśko. Jak ci się podobał? W turniej, w, w Filip, w sensie. Czterech skoczni? Tu, tak, czterech drużyn. <laughs> A teraz, od, teraz odpowiedzieć, odpowiedz, że go nie oglądałeś? <laughs> dopiero, tak. Bo właściwie go nie oglądałem. <laughs> ale podobało mi się bardzo, jeśli chodzi o wyniki. Wyniki były zadowalające sympatyków piłki w Polsce. No właśnie, trochę to tak wiesz. Ja byłem na, ty, na, na w tej hali, tam tej yy, gigantycznej. Byłeś tam kiedyś w ogóle? Nie, jeszcze nie było mi tego. Życzę, życzę ci, może, życzę ci tego z całego, z całego serca, żebyś tam zagrał kiedyś na, na takiej imprezie. kurczę. Ale wtedy na gitarze będę grał. A, no też, tam nagłośnienie też jest nie najgorsze w tej hali. Tam, teraz tam Riana w ten weekend zdaje się występuje. To, to Może nie, to może z Rianą, to może nie graj. No, ona ma dobry zespół. <głosy> no, daj Boże, gra z Rianą. <głosy> ty, a ty by się ponagłaśniał, co? O, jest taka historia <głosy> polskiego realizatora, który zresztą nazywa się Gajos który jeździ z, z Primusem. I była kiedyś taka historia, że grał z Primusem gdzieś tam w jakichś Stanach. W jakimś, stanach, tam, tak, tak, tak. w jakimś stanie, w jakimś koncercie. Andrzej Gajspisa opowiadał w było, stanie. Tak. czy W jakim stanie był ten realizator? <laughs> tak. To było gdzieś w Stanach. Gdzieś w Stanach i ten realizator był w całkiem niezłym stanie i podszedł do niego menadżer dziewczyny, która występowała przed, przed Primusem i zapytał się, bo, bo mówi, że tam ich realizator nie dojechał i tak dalej, i tak dalej, że oczywiście płaci i czy by, czy by jej nie zrealizował, nie nagłośnił. I on zrobił próbę, na bo wystąpiła jakaś czarnoskóra y, dziewczyna, jeszcze wtedy nikomu nie znana, jakaś gwiazdka tego stanu, w którym grali. No i potem ten menadżer podszedł i zapytał się, czy przypadki, bo mu się bardzo podobało, mówi, że nigdy nie słyszał jej tak brzmiące i tak dalej, i tak dalej, że w ogóle świetnie się, czy, czy nie chciałby z nią jeździć. On mówi, że nie, no ma, ma dużo pracy tutaj z Primusymi, jeszcze ma tam jakieś inne projekty i że generalnie bardzo dziękuję, i ale, ale, ale po prostu nie ma czasu. No. I to była Ariana. <śmiech> I rok później ona już była gwiazdą pierwszej wielkości, a on do tej pory płacze. Ale to, wiesz, tam wiesz, tam w tej hali to generalnie w Porianie gra tydzień później Eric Clapton, po Ericu Claptonie gra Neil Young z Crazy Horse, także tam można się załapać na jakąś wórkę. Ja, ale to sami emeryci. <laughs> porianie <laughs> tak, porianie już ja... tylko emerytura. Znaczy, tak. Wiesz, Hala jest zarządzana, ta Langsus Arena w kolonii w taki sposób, że tam wszystkie weekendy do, dwa, do końca 2014 roku, jak spojrzałem w kalendarz. Langsas. Langsas, tak. są jak się ma hale, to jeśli ma i też wykonawców pewnie Wyko, wy, no wiesz, wykonawców, a tam oprócz tego oni tam w hokeja grają, kurczę w piłkę no ręczną no. znaczy, że myślą troszkę może bardziej no właśnie idą. okazuje się, że, że jak się ma hale, wiesz to hala, ta hala wygląda jak zadaszony stadion do piłki nożnej, bo to jest na 21 czy 2000 ludzi a przecież a okazuje się, że da się zapełnić i da się na dwa lata do przodu sprzedać wszystkie weekendy, a u nas problem. My, my też mamy halę w Warszawie, na, na więcej ludzi zadaszoną. Stadion znaczy. No tak. No, no. Ja, ale to, tylko, ale to, to pod warunkiem, że, że, że, że zdążą go zamknąć. No, no wiesz, no. Bo, to, to teraz za, zamy, teraz zamykanie dachu trwa dwie godziny, także... Naprawdę no. dwie godziny. No także, także okazuje się. To tak, że... tyle co na kadzielni. No i trochę byłem w ciężkim szoku, dlatego że yy, jednak ja mam takie, patrząc na nasze polskie realie dotyczące piłki ręcznej, to tam pojechałem i okazało się, że, że w Niemczech to jest inna dyscyplina sportu zupełnie. A ty jak myślisz, bo ty tam grasz teraz? nie? On, grałem do, do, do wczoraj, a teraz już <laughs> wróciłem do macierzystego klubu, byłem na wyburszeniu w, w Stresządzie. Ale no, dyscyplina, jeśli chodzi o popularność, jest, jest zupełnie inaczej rozwinięta. Tam nawet na trzecioligowe zespoły przychodzą pełne hale, w zależności od tego, jakie te hale duże są, ale są pełne. Kibiców mają w, w każdej lidze i kibice ich wspierają. A u nas to bywa różnie też. No tak, e, nawet, nawet w ekstraklasie, pomijając kluby kluby topowe, którymi jest Wiwe Kielce i Wisła Płock. W innych klubach to wygląda różnie, no, w zależności od tego, jakie też są właśnie te hale sportowe. A hale są różne. W Lubinie, w Lubinie przykładowo jest zawsze pełno, ale tam jest 500 osób. i Jeśli organizator pozwala stać dwustu osobom po prostu gdzieś po bokach więc... <głos> no, bo ty, ty to jeszcze pamiętasz, grałeś pewnie, no, nie pewnie, no grałeś przeciwko Warszawiance w Lidze pamiętasz tą halę, tam przez drabinki były zaraz za, za linią boczną nie, nie że no, grałem w, no, na Warszawiance, na go grałem ale grałem też w Śląsku Wrocław na Saperów to jest hala, w, ewenement na skalę światową My się rozgrywało z rozgrywki ekstraklasy piłki ręcznej, a tam były ławeczki, ławeczki po obu stronach boiska, czyli jeden rząd i u góry balkon, na którym na jednym balkonie stali żołnierze, którzy musieli zapełnić tę halę, bo byli akurat na służbie. Tak, dodajmy do, do Filip, że ten Śląsk to była wtedy jedna z najmocniejszych ekip w kraju. No właśnie, a teraz go nie ma już no, w ekstraklasie i, i tam próbuje się dobić do ekstraklasy i jest ciężko. No. Tak jest, tak, to, Zmierza to pewnie trochę do, do tej Bundesligi, gdzie, gdzie niemieckiej, czy niemieckiej piłki renty, gdzie, gdzie te zespoły z największych miast, oprócz Hamburga i Berlina w tej chwili, to inne zespoły są z, z, malutkich, z malutkich, nawet wiosek bym powiedział, gdzie a jeszcze Leuven, ale oni też tam są, grają teraz w mieście, a wcześniej wcześniej to był, to był Kronał Ostringen, nastąpiła jakaś tam fuzja. wybudowali hale i korzystają z hali takiej regionalnej dlatego też przychodzi dużo kibiców. No, a kolonia, która ma hale na 22 tysiące nie ma drużyny. W... No, no, no właśnie, no, no, no, też do tego zmierzam trochę, że że organizuje się Final Four w piłce ręcznej a w Kolonii i jednak udaje się zapełnić tą halę kibicami, którzy przyjeżdżają zewsząd. No właśnie, bo wiesz, że przez dwa dni, w tej, przez tą halę w Kolonii przewinęło się raptem 84 tysiące ludzi. Obejrzało te cztery spotkania, czyli łatwo policzyć, jaka jest średnia na mecz. Były komplety. Yy, no, i y, poziom w ogóle organizacyjny, piłkarski w ogóle jeżeli chodzi o kibicowanie no to ręce mi opadły jak, jak zacząłem myśleć o, chyba z, się czy... podniosły no nie no, jak pomyślałem o tym do czego zaraz wrócę do Polski ja, ja, ja, nie, mówię, ja nie mówię o mojej codzienności że ja jestem na każdej kolejce taki jestem zadowolony bo hala jest na lizę Mistrzów prawie zawsze pełna albo czasem są nadkomplety wręcz i w Płocku też nie mają tego, same, tego problemu, no ale są hale, gdzie rzeczywiście tam mogli być i żołnierze ze Śląska, ja prze... o których Filip mówił generalnie. Przepraszam, że się wtrąca, ale mnie się matematyka nie zgadza trochę. Co? Bo jeśli hala mieścił mówiłeś 20 tysięcy, a przez dwa dni się przewinęło 84, to cztery były na lewo. Nie, to w ogóle wychodzi na to, że po każdym meczu całe 20 tysięcy wyganiali, żeby weszło nowe 20 tysięcy. No nie, chodzi o to, że, że generalnie cztery generalnie razy po 20 tysięcy było, tak? Ale Chodziło to, o średnią na ci sami mecz. No. Głównie nie, nie, nie trzeba było wyjść po meczu i wejść jeszcze raz, żeby się nie, nie. statystyki zgadzały. Znaczy, głównie byli ci sami. No, ja byłem na czterech meczach, to no, to łatwo było. Gdyby turniej trwał 4 dni, to przewinęło się 20, 84 tysiące ale że trwał dwa dni i nie trzeba było wyganiać to się przewinęło też 84 tysiące tylko te, 20, te 40, 41 tysięcy nie wychodziło Kotowali się tak. pod ławkami tak, znaczy, znaczy najciekawsze jest też to, Redaktor że. Rektor Zawada koczował dwa dni. Tak, przed tak, to tak, się tak. nie dał wygonić. Znaczy już. najciekawsze jest to, że wszyscy kibice Fiwa, z którymi tam, a było nas tam z Kielc według szacunków między 700 a 1000 osób, czyli też całkiem przyzwoicie i generalnie kibice, głównie kiloni, z którymi rozmawialiśmy, byli mocno zaskoczeni, że, że, że taka mocna ekipa przyjechała. No to wszyscy kalkulowali, słuchajcie, no teraz jest pierwszy mecz, to tamtych nie przyjdą ci z Barcelony, nie przyjdą ci z. z z tam do z jakiejś innej drużyny, to my sobie przejdziemy, zesiądziemy gdzie indziej, to będziemy lepiej widzieć. Okazało się, że nie, że na każdym meczu był komplet i ludzie po prostu przychodzili i siedzieli tam w tej hali, jak przyszli o 13, zaczęli sobie pić piwo i oglądać to, co się tam dzieje, to wychodzili po ostatnim gwizdku dobre pół A niektórzy po dopiero, jak się dobrze tam gdzieś schowali po czesełkiem. <grym> no także, także no, reszta no, to rzeczywiście zobaczyłem w jakim... Znaczy ja myślę, że w ogóle każdego w Polsce prezesa klubu piłki ręcznej, siatkówki czy koszykówki powinno się wziąć na taki event złapać go za łeb i tam go posadzić. Niech siedzi i patrzy w jakim miejscu przy niedużych w porównaniu z piłką nożną inwestycjach można, można być na jakim poziomie. 160 krajów pokazywało Final Four w telewizji. Nie, nie znam lepszego sposobu wypromowania miasta, regionu czy miejscowości jak Kielce czy Kilonia. Mówię o Kiel żeby ta nazwa dotarła w ogóle gdziekolwiek na świecie niż, niż tego typu wydarzenie no, bo ja byłem w ciężkim szoku no ty to masz tam trochę na co dzień w Niemczech to tak jak mówisz, trzecia druga, trzecia, druga liga komplety no i nie jest to przypadek że dwie drużyny niemieckie też grają w Final Four no, taka jest siła tej ligi Powiedz, jaka jest w ogóle sytuacja finansowa w tej chwili yy, drużyn niemieckich grających yy, w w tej najwyższej klasie rozgrywkowej. Jak to, jak to się układa? Ja w ogóle nie, nie znam relacji, jak to wygląda finansowo. No, te, te kluby, które, które, grają, które grają o, o najwyższe trofea w Lidze Mistrzów pewnie dobrze płacą zawodnikom. Nie, nie wiem, jak to wygląda w rzeczywistości, ale raczej pewnie ale wydaje się, się porównać. Wydaje mi, wydaje mi się, że, że i, i na pewno tak jest, że skoro udało się Bartowi zbudować taki klub, który trafił po bo tak naprawdę y, latach siedmiu, do, do, do, bo, bo do, odkąd przejął klub po kolporterze Kielce, który tam pewne rzeczy próbował y, zmienić w Kielcach y, i być może gdyby on tego nie przejął, piłki w Kielcach by nie było, ale y, skoro się zdecydował, to doprowadził to do takiego stanu rzeczy, y, y, w jakim się znajduje dzisiaj, czyli Vive y, Kielce jest trzecim zespołem na świecie czy w Europie, i to, i, i to, zasu, to jest zasługa y, tylko i wyłącznie człowieka, którym, który jest y, pasjonatem i, i, że tak powiem, nie, nie, nie wiem, miał, miał taką wizję, znaczy, no tak, ale jest, myśliś, myśliś jest, jest wariatem w pewnym sensie, bo tak naprawdę to, to, to, to się jakoś, y, w, mnie się wydaje, że to jakoś się nie zwraca jemu ten cały nakład finansowy, jaki on w to włożył. Ale sama satysfakcja z tego, że można coś zbudować w kraju, w którym ciężko jest powiedzieć dzień dobry sąsiadowi z pewnym, z pe z pewnym zaangażowaniem, jeśli chodzi o tutaj o to, to jednak udało się. Trwało to lat kilka, ale taki proces nie, nie, ma, nie ma takiej siły, żeby zbudować drużynę w, w, w piłce ręcznej czy w jakiejkolwiek innej dyscyplinie w jeden sezon skupując najlepszych zawodników na świecie i od razu wygrać Ligę Mistrzów. Bo, bo to takiego, przy, takiego przepisu nie znam no tak, no przykładów w piłce je, nożnej pełno jeśli się, się nie udało jeszcze Realowi Madryt cho, chociaż skupowali wszystkich Barcelonie cho, chociaż skupowali wszystkich bo drużyna to jest drużyna to, to są klocki, które trzeba poukładać no właśnie zobacz, bo teraz Barcelona, Barcelona teraz nie wiem czy śledzisz w ogóle na przykład w piłce ręcznej ta ekipa, która zagrała świetny Final Four tak naprawdę oba mecze zagrali świetnie no, przegrali finał pod ogrywce z niedocenianym od początku przez wszystkich Hamburgiem i teraz do tej drużyny dochodzi chodzi na, na rozegranie Karabaticz i dochodzi Kirył Lazarów I, I druga taka drużyna powstaje w Paryżu, tak, z Hansenem, z Likiem Abalo, i tak dalej, i tak dalej. Będą dwa Dream Teamy i, i mówi się o tym, że mówi się. No, generalnie huczało wśród Kibiców i tam wo, w, w, no wśród wszystkich, którzy byli z Kielc, że że Bertus Servas złożył ofertę do Magojowi Dówniakowi z Hamburga i, no i to podobno potwierdzona jest informacja no i teraz robią dalsze zabiegi. No powiedz mi, jak ty, jak ty oceniasz tak te, to wszystko, co, o czym teraz powiedziałem, te wszystkie wzmocnienia. Czy rynek transferowy jest jaki jest? Nie, nie można ani postawić w ciemno na, na Barcelonę, ani na na, na Paryż, inny na zespół, Paryż, no. na Kielce ani na Paryż na, bo to, to, są, to są tylko i wyłącznie ludzie, to że oni osiągnęli w piłce ręcznej już wszystko nie znaczy, że w kolejnym sezonie będą najlepszą drużyną, to się potwierdza w, w każdej dziedzinie w sportach zespołowych że można mieć najlepszych zawodników na świecie, a można nie osiągnąć nic, to i to, to, jest, to jest chyba piękno sportu, że, że nie grają nazwiska, tylko gra człowiek po prostu w danej chwili. Yy, cały sezon możesz grać dobrze, jak masz playoffy, możesz przegrać dwa mecze i, w, i wlecieć, zostać wyautowanym. A nie, masz, a nie masz takiego wrażenia, że w piłce ręcznej przewidywalność tych transferów, bo ja tak patrzę na to, na to jak, jak ci zawodnicy przepływają między drużynami. Wiesz, Atletiko Madryt nagle całe przeniesiony został z Ciudad Real do Atletico Madryt. Atletico walczyło, no wiadomo, najwyższe cele tam nie, nie zawsze się udaje, tak. Ale mam wrażenie, że, że, że kupienie, nie wiem, trzech zawodników piłce ręcznej jest bardziej wymierne, jest bardziej wymiernym wzmocnieniem, jest bardziej, piłka ręczna jest bardziej przewidywalna niż na przykład, nie wiem, piłka nożna, tak? Nie masz takiego wrażenia? Czy w... No to, jeśli, jeśli to chodzi, to chodzi to o, o trzech najlepszych zawodników, to, to można sobie przewidzieć, że ci zawodnicy tak wzmocnią zespół, że, że u Macherów możesz stawiać na nich wszystkie pieniądze. Ale się okazuje, że piłka ręczna, ta nieprzewidywalność w piłce ręcznej jest taka, że nagle tych trzech kupujesz, a pięciu kolejnych najlepszych łapie kontuzję podczas treningu. Bo to trening w piłce ręcznej nie wygląda tak jak w piłce nożnej, chociaż ja nie dokładnie wiem jak wygląda w piłce nożnej, że podaje się piłkę. To jest... Trening jest odzwierciedleniem meczu. Jeśli na treningu nie ma takich sytuacji czy trener nie, nie, nie robi tego, żeby stwarzać takie sytuacje w treningu, jak są w meczu, to, to, to trzeba zadać dać spokój z, z tym wszystkim. Na treningu boli, na meczu boli pewnie y, dwa razy y, mocniej, ale na treningu musi boleć tak jak na meczu, żeby to było odzwierciedlenie tego, co się dzieje y, w rzeczywistości, bo trening to jest tylko przygotowanie. Ale jak przygotowujesz drużynę do tego, że y, będzie bolało na meczu i na treningu zmuszasz ludzi bo to, to czasami się nie ukrywam tego, że, że zmusza się do, do stworzenia sytuacji meczowych na treningu. I to jest najlepszy trening. A później w meczu robi, robisz to, co na treningu i już mówisz, że na treningu tak jak z dziećmi. No. Dostaniesz na treningu, treningu przysłowiowo w mordę i, i, i, mówisz, i coś rozbeczysz, pójdziesz do trenera, bo on mnie uderzył, to trzeba było nie przychodzić na trening. No. Takie trzeba sytuacje stwarzać i wtedy i, i wtedy przekłada się to na mecze i, i na wyniki. No. No, Mi myśli, się wydaje, przykład, że, że ta wymierne, na pewno jest, jest to bardziej wymierne, że możesz, możesz założyć, że w piłce ręcznej, jak bierzesz Karabaticza przykładowo i, i, i Hansena z Dówniakiem to, to, to, to będziesz miał mocny zespół. Ale ty nie wiesz, jak ci ludzie się zachowują w grupie, czy jeden nie, ch nie chce być większą gwiazdą od drugiego, pomimo tego, że cel jest tylko jeden wygranie Ligi Mistrzów. Bo tak naprawdę tylko to się liczy w piłce raczej w Europie teraz. Nie wygra z zdobycie mistrzostwa, y mistrzostwa swojego kraju. Ale to myślisz, że w Vive jest właśnie taka atmosfera, że to jest na takiej zasadzie, że, że, że to jest taka faktycznie drużyna? Ja nie wiem jaka jest atmosfera, wiem jaki jest wynik. Wynik się liczy, a nie atmosfera w drużynie. A powiedz, a jak, oni tam, według mnie oni się tam mogą nie lubić, nienawidzić, być zmuszani do tego, żeby sami się muszą zmuszać, żeby przyjść na trening, bo im się tak to nie podoba. Ale to jest też wykonywany zawód i, i praca. No, najważniejszy jest sukces. No, dobra, jak... Cieszyliby się z tego, że, że zajęli trzecie miejscem i zamieszczą. A jak ty robi, jak robiliście z, w Kielcach Mistrzostwo Polski? Ktoś opowiedz, jak to wyglądało od strony szatni, jaka tam była atmosfera, jak to... Bo tam było paru zawodników, który, którzy później podchodzili do różnych drużyn, niektórzy, niektórzy zginęli, tak jak, nie wiem, Sieczka, tak w sensie zginęli... nie żyją. Z, z, no ja wiem, że żyją, nie? Nawet, nawet ich ostatnio widziałem. Tylko wiesz, no, chodzi mi o to, że no, jakoś no, nie, nie przebili się dalej, tak? To był... Dla niektórych zawodników tam to Mistrzostwo Polski 10 lat to był szczytowy moment kariery, tak? I e, chciałem, żebyś opowiedział trochę, jak to wygląda od strony właśnie szatni, taka, taka ekipa. Jak, jak tam było w ogóle w tym zespole? Było tak, że jedynym przeciwnikiem, byliśmy my sami dla siebie, albo wisła Płock bo Chociaż jak jechaliśmy do, do piekar śląskich na przykład, to był ciężki teren. Gdzie jest tak, że masz odpowiedni skład, wydaje się, że powinieneś wygrać wszystkie mecze w Cuglach a to jest tylko sport, dyspozycja dnia, podejście yy, yy, mental, mentalne do meczu. Yy, no, różne czynniki się na to składają. To jest yy, 14, 14, teraz 16 ludzi. I nie wiesz, czy ty lewą nogą, w, w, w, w, wiesz, nie, tam nie ma czegoś takiego, że przychodzi pan psycholog i się pyta, to być może teraz w drużynach jest tak, yy, jaki masz problem, czy są jakieś problemy, coś to rozwiązuje, psychologia sportu jest w ogóle już na, na porządku dziennym. Ale ja nie wiem, jak to wygląda w tej chwili. Wtedy było tak, że mieliśmy taki spłat, jaki mieliśmy i trzeba było ugrać jak najwięcej. A że toczyliśmy bój, czy tak zawsze w, w tej, od, od parę nastu lat jest jak w naszej polskiej lidze, że, że dwa zespoły między sobą toczą bój i, ki, i, i kibice i drużyny, to tak to wygląda i to się niewiele zmieniło w, tym, w tej kwestii. A powiedz, bo mamy słuchacze, nas pytali o to, ja pamiętam Roberta Nowakowskiego z czasów, kiedy, kiedy grał w Kielcach, odpowiadałem tutaj na pytania dotyczące jego, a ja chciałem, żebyś, bo, bo tego, tego pamiętasz zupełnie inaczej i dużo lepiej pewnie chciałem, to jest taka trochę kultowa postać w, i w Kielcach i, i, i w ogóle wśród polskich kibiców piłki ręcznej, szczególnie w Puławach, w Kielcach tutaj, gdzie grał. Chciałem, żebyś opowiedział, jaki to był, jaki to był zawodnik wtedy, kiedy grał w piłkę ręczną. Tak z parę zdań, wiesz, z I twojego punktu. Św to, to, to świetny zawodnik. Ja go poznałem, jak, jak grał w, w hutniku Kraków. Jeszcze te, wtedy już był bardzo zdolnym, młodym zawodnikiem, a ja, by, bo ja byłem dzieckiem. I, I tam nie mógł się za bardzo przebić, bo, bo kolega Skalski by, grał w reprezentacji i ciężko było tam, ale później, później y, trafił do Kielc no i, i, do, i do 40 czy ponad 40 y, grał w piłkę ręczną znakomicie. Do, do, nawet do, do tego czasu, kiedy w zeszłym roku prowadził y, dziewczyny. Z pogoni Baltika i przychodził na treningi z nami. I śmiem twierdzić, że, że, że gdyby zdrowie, zdrowie i, i kondycja fizyczna, już nie mówię o bieganie, tylko o wiek po, pozwoliły to. Jeśli chodzi o umiejętności techniczne, to wielu zawodników nigdy tego pułapu nie osiągnął. Mhm. No tak, są takie głosy, że Iwan Czupić to jest y, najlepszy skrzydłowy w Kielcach od czasów Roberta, Roberta Nowakowskiego. No być może tak jest. No, chylę czoła, bo, bo Iwan Czupic jest świetnym zawodnikiem. A... A ja bym nie, nie, nie porównywał w ogóle, to jest lewy. Czy, no tak, tak. Czy jest tak. lewy tak, żeby. Znaczy mówię, wiesz o... o w sensie o... lewa ręka, nie lewy, bo. Żeby... <laughs> w sensie, wiesz, mówię, mówię Z o Z to... lewymi jest inaczej, wiesz, <laughs> zawsze. A w piłce ręcznej to w ogóle, nie? Lewy, le, le, leworęczny bramkarz i, i, lewo, i w ogóle leworęczny zawodnik to, są in, to jest inny gatunek piłkarza ręcznego. Nie mówię, na, na pewno lepszy, bo w sensu, słuchaj, leworęcznych jest mniej po pierwsze, po drugie, jak jesteś dobrym leworęcznym, to już w ogóle cię zabiegają wszyscy. Także łatwiej mają trochę, ale <głosy> Trzeba, kurczę, było, wiesz, przekładać piłkę do, do, do drugiej ręki. No to do... nie było sensu w ogóle, bo a po co? No? Lepiej robić coś jedną ręką dobrze niż dwoma słabo. No. Zwłaszcza rzucać. Słuchaj, ale masz, znaczy uważasz na przykład, że jest szansa na to, że ten sukces Vive będzie w jakiś sposób powtarzalny? Że to nie jest na przykład jeden raz Final Four, tylko że on się po prostu będzie ciągnąć i to Vive rzeczywiście będzie miało szansę na przykład zagościć tam częściej? Znając latającego Holendra, to, to plan jest taki, że, żeby wygrać Ligę Mistrzów i jak on tego nie osiągnie, to nie, nie poprzestanie, więc jest uparty i ambitny, także wydaje mi się, że to na tym się nie skończy, a, ale a, to jest, będzie nowy sezon i, i, i to czas pokaże tylko, jak, jak to wszystko będzie wyglądało. mi się zbroją, inni się zbroją, tutaj ci się zbroją, kurczę... Z... Zobaczymy, co będzie. No. Trudno powiedzieć na niej dzisiejsze, ale myślę, że na laurach nie, sp nie spocznie ani, ani prezes, ani zarząd, ani y, trener, ani drużyna. No. Wydaje mi się, że osiągnęli, to, jest, y, to jest szczyt marzeń, ale, ale to jest dopiero y, y, kromka chlebka. No, a gdzie jeszcze masełko i szyneczka na <śmiech> a powiedz, nie, by, nie byłeś w lekkim szoku, jak jak w pierwszej połowie Kielce lały kilonie kosmicznie? Byłem w szoku, ale ja w, w piłce raczej byłem tyle razy w szoku, że takie rzeczy mnie nie dziwią zupełnie. No wiesz, Final Four Ligi Mistrzów, a tutaj, wiesz, robimy przewagę, gol za golem, 9, 10 bramek. To, to, teraz jest Final Four, a ja pamiętam takie no, formułę Ligi, Ligi Mistrzów, że, że był mecz rewanż, nie było Final Four. I Ciudad Real grało z Piwowarną Laszko i, i wygrało Piwarna u siebie dziesięcioma, a przegrała w Federer Real 11. No, to, to coś, Czy to coś, dziwicie coś? No właśnie, bo ja też, też mam No tak Przepraszam, ale... ale to są najlepsi dowodnicy na świecie. No, w tych no, dwóch, którzy no... wygrali akurat na ten czas najlepsi na świecie. No, w I, sumie tak. I no. Jak można wygrać dziesięcioma i przegrać No To jakiś absurd jest. No rzeczywiście, w pierwszej połowie WiWE, pierwszą połowę wygrało dziewięcioma, a drugą przegrało ośmioma. No to jest piłka ręczna, co się dzieje, tu się, w trzy, tu się w, w, w, w trzy minuty może wydarzyć, że odrobisz trzy bramki, jak to pokazali reprezentanci Polski swego czasu, prawda? Co się wydaje niemożliwe w piłce ręcznej jest możliwe. Wiadomo, że to wszystko ma jakieś ramy czasowe, ale tutaj w piłce ręcznej w, w minutę przy, przy, przy głupiej grze możesz rzucić trzy bramki tak naprawdę. Jak ktoś tu komuś piłka wypadnie przypadkowo, najlepszym na świecie wypada nawet. Nie jest tak, że, że ludzie, nie, są, ludzie nie robią błędów, zrobią. A powiedz mi taki najtrudniejszy zawodnik, na którego grałeś w karierze. Taki, że bolało Cię potem jeszcze długo. Kiedyś był to, to, ten, już skończył teraz taki francouz Didier, Didier, Didier Dinar, taki pan mhm. proper, obrońca słynny, ale taki, naj, taki najbardziej wkurzający mnie to był Piotr Grabarczyk zawsze. <laughs> To takie kościste, po prostu takie niedobre, takie. Jakbyś nie podszedł, to zawsze bolało no. Taki taki po prostu taka, nie wiadomo o co chodzi, nie? Tak wychodzi, to w ogóle niby wychodzi, niby nie wychodzi, a coś tu mnie boli. Po no. co to w ogóle potrzebne? Taki komar. No taki gumem. Nie, nie tak, że coś. Że coś no, wiadomo, no wychodzi, żeby, żeby unieszkodliwić przeciwnika, ale po co od razu mnie wszystko boli. No. No, a, jak byłem młody, młodszy, to też mi mnie mniej bolało, a teraz, teraz siniaki się trzymają dłużej do ciała. No, nie mamy już 18 lat. No, chyba ty. Ja na pewno nigdy nie miałem. Ja też nie miałem, już nie pamiętam jak to było nawet, wiesz. Ja się urodziłem, stary. No, słuchaj, wpa, wpa, wpadnij na halę Legionów, tam wisi takie twoje zdjęcie. <grym>, Jakbyś się chciał przypomnieć. A to Ja byłem kiedyś, widziałem, ja swoją gębę znamy sprzed lat. Wiesz? Ale wolę tą dzisiejszą, wiesz. Teraźniejszą. To już nie ma co zaglądać w, ten, w przeszłość, nie? A jeszcze w wczorajszym meczu z Holandią? Coś zaczepimy? A widziałeś mecz z Holandią wczoraj? Słuchaj, nie oglądam. Bo w ogóle sport mnie nie interesuje. <grym, <grym, Cieszę się bardzo, że awansowaliśmy do, do rozgrywek głównych i, i to był cel. I to, by, to by było, Akurat było pewne, że awansujemy z tej grupy. No. Gdyby to, gdybyśmy nie awansowali, to można by było to e, porównać z, z cudem piłkarzy nożnych, którzy nie awansują. A przykład. ty się zetknąłeś z Biglerem? Nie, z Biglerem nie, ale z, z, bardzo do, dobrze się zetknąłem z, z jego asystentem Jackiem Mnickowskim. Jestem na bieżąco. Mhm. A, bo nie będę, nie, może, może nie chcesz, bo ja mam, ja tak patrzę na, na, na to w jaki sposób Bigler prowadzi zespół i tak ja cały czas nie podoba mi się. Bo, to, bo to, jest takie, to jest właśnie takie polskie i to mnie najbardziej wkurza. Tak? Że, to, <śmiech> że mi się nie podoba? Nie, że właśnie wszyscy są te oceniacze, nie? Weź tam, wejdź na to i, i zrób no, lepiej. Znaczy lepiej niż Bigler? No lepiej niż, niż ci się, żeby, tak żeby ci się podobało no ja bym chciał, tylko nikt mi nie da nie. no, no właśnie o to chodzi dlatego ten man się nie wziął tam z przypadku no. właśnie mam wrażenie czasami kurde, że wziął wiesz co, z Damiana Wleklaka spotkałem w, w Kolonii mhm. yy, też ciekawa, ciekawy sposób go spotkałem, bo stałem z ojcem w tramwaju i stało trzech gości, jeden tak bokiem trochę, ja mówię do taty, mówię ty słuchaj Patrzę, Czy nie zdechły? nie, nie wiem, dojca po jego mówię. Tato, patrz, jaki gość do Wleklaka podobny. A jego On kumple... i mówi: To, to jest ten domen Wleklaka. Tak, tak, tak. A jego, jego kuple zaczęli Rechotać, bo wiesz, no tramwaj pełen ludzi z całej Europy. A on tak siedzi. I mówi tak, no bo to ja. No i tak stanęliśmy, zaczęliśmy rozmawiać w tym tramwaju, bardzo przyjemnie zresztą. Powiem ci, że chyba wolałbym, żeby w lek był trenerem reprezentacji narodowej. Tak, po, nawet po tych kilku zdaniach, które z nim wymieniłem na temat, na temat piłki ręcznej. No. Wiesz, to wybierał to Polski Związek Piłki Ręcznej. No i nie, nie miej to oceniać. To, czy się komuś podoba, czy nie, to oceni impreza, na której się znajdziemy. No po prostu. Y y y jakby to poprowadził y, y, jakiś t, t osoba z ulicy i jakby wygrała Mistrzostwo Świata albo Mistrzostwo Europy to byś się nie kwestionował tego czy ci się to podoba czy nie no, Znaczy wiesz, no, ja tak oglądam tą piłkę ręczną tam parę lat już oglądam i czasami mi się podoba styl drużyny, która jakoś tam broni, nie wiem, biega do kontry albo nie biega i jak patrzyłem na, na to, w jaki sposób Bigler tą drużynę po, zapowiadał, że będzie ją prowadził, tak? Że będziemy grali mocno w obronie i, i po, później, później przez I cały słabo, i słabo w ataku. Nie? I, słabo w ataku <laughs> I później drużyna przez cały, przez cały turniej nie rzuca ani jednej bramki z kontry. Nie? I to takie trochę mało konsekwentne i słabe mi się wydawało, no dlatego cię tak podpytuję, nie. Ja, ja, ja jestem daleki od tego, żeby podejmować jakieś oceny pracy czy jakikolwiek. No, po prostu, czy mi się to podoba, czy mi się nie podoba, to ja i tak nie mam na to żadnego wpływu. Ja bym chciał, żeby polska reprezentacja y, y, osiągnęła najwięcej, wygrała Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwo Świata i Mistrzostwo Europy. I, i, I kto by to nie prowadził? No wiadomo, przyzwyczajeni jesteśmy do Wszyscy pewnie do stylu prowadzenia, jak, jak przyzwyczaił nas Bogdan Wenta i to był styl, który panu Biglerowi z całym szacunkiem będzie ciężko przebić, i chyba że osiągnie spektakularny sukces, a, a przebijając Bogdana może tylko wygrać, nie wiem, Przepraszam, Mistrzostwo Świata y, lub też Mistrzostwo Europy albo misz, y, Igrzyska olimpijskie no, tak. I, I wtedy nikt nie będzie y, patrzył, czy pan Migler jest ładny, y, kolorowy, czy, y, czy brzydki, różowy, tylko będzie patrzył przez pryzmat sukcesu. A to jest jedyna w, w, wymierna ocena, że y, albo pan wygrywasz, albo pan uciekasz, nie? To... Teraz podobno Wisła Kragu zatrudniła super trenera znowu w, w piłce nożnej. Ale to może, wiesz, to oni tam Jak... mają, wiesz co, oni teraz na przykład mieli grać z Barceloną 20, 20 lipca i okazało się, że jednym z powodów, że nie zagrają jest to, że nie, nie mają kim grać po prostu, bo okazuje się, że nie mają piłkarzy, jest trener i nie ma specjalnie pomysłu, a piłkarze z ekstraklasy, to co w naszej polskiej, nie odbierają telefonów od dyrektora sportowego Jacka Bednarza, bo nikt nie chce grać w wiśle. Wiem no to, to bardzo, bardzo fajnie, że, że tym piłkarzem się płaci po prostu. Podróżę, nie? Znaczy, w, wiesz, to, znaczy mnie to powiem ci, to, że. Po, może po... trzeba było dodatek dać za odbieranie telefonu. <laughs> bo... No znaczy wiesz, no, też się liczą z tym, że znaczy, to też jest dla mnie kuriozalne. No, nie wiem czy w ogóle w, jak czy... dostanę takim Nie wiem, czy, czy w ogóle się orientujecie na przykład ile w całej edycji Ligi Mistrzów, ile w całej edycji Ligi Mistrzów. Vivek Jelce w tym sezonie przegrało trzy mecze. Z Płockiem w Lidze, z Szegedem na wyjeździe i z Barceloną w półfinale. I to jest wszystko, trzy mecze przez cały rok grania w piłkę ręczną. To jest jakiś kosmos. I ta drużyna, wygrywając prawie wszystkie mecze w Lidze Mistrzów, przegrywając, przegrywając dwa, zagrała największą możliwość, naj, największą możliwą ilość spotkań, jaką można zagrać w sezonie w Lidze Mistrzów. I zarobi, zarobiła drużyna jako taka 380 tysięcy euro dla, dla, dla klubu tak? podczas kiedy jeden gówniany remis jakichś ludzi którzy się kopią w czoło grając w piłkę nożną jest wyceniany w piłce nożnej w fazie grupowej, nie dający nic zupełnie żad nikomu oprócz tym, tych zawodników, którzy no, ten remis na boisku wyszarpali jest wyceniany na trzy razy wyższą kwotę prawie. Ale to zadaje proste pytanie, co zrobić, żeby, żeby tak spopularyzować dyscyplinę? Tego się nie da, to piłka nożna, kto, kto by czego nie próbował się podjąć, nie jest w stanie, to ja jestem kibicem żużla od lat, bo urodzony jestem w Tarnowie, chodziłem przez pół życia mojego na żużle, odkąd pamiętam, do 18-19 roku życia, Byłem na każdym meczu z tatą w ogóle i świetnie ścigali się w kółko i, i, i do tej pory mi się to podoba. Ja się pytam, kto po prostu, jaki to jest sport? No? Ludzie wsiadają na motor, jadą, jadą, jak motor zdefektuje, to jaka to jest rywal, jaka to jest drużyna. Oni się rozjeżdżają, jeżdżą, ja to ty, ja też chętnie bym chciał takie przepisy, jak są w sportach motorowych na żużlu. To byśmy grali w pięciu zespołach, wiesz, każdy w innej lidze, po jednym meczu, wiesz, mecze by się przykładało, wtorek, środa w ogóle. Kasowali kasę i jeździli na motorach. Przecież oni tam mają tam te umiejętności, to doceniam kunszt, na żeletki jeżdżą przykładowo, ale motor zdefektuje i nie ma gościa. No. No to jest sport drużynowy. Mówi, to ja mam dziecko, proszę pana, panie trenerze, chciałem posłać dziecko, żeby poznało rywalizację sportową, to ja może kupię motor dziecku i wsadzę na żurzę. No. Naradziłeś się paru słuchaczom naszego podcastu? Ja ale nie, ale, ale, ale, ale nie, adektuję, nie, nie, żartuję. Ja, ja oglądam Grand Prix, kibicuję swojej drużynie z Tarnowa, kibicuję tutaj drużynie z Gorzowa, kibicuję drużynie z Zielonej Góry. kibicuję sportowi po prostu. No. Jako takiemu ja to no taki A taki radykalizm w ogóle to, to mnie wkurza, zawsze mnie wkurzało. No. Nie, bo ja, wiesz, ja, radykalizm, no, ja po prostu patrzę, patrzę na to z punktu widzenia tego, że e, z punktu widzenia cały czas wracam do tego Final Four, nie? bo patrzę na to, jaki to jest event, jak, jak, to, jak to jest popularna dyscyplina rzeczywiście w Niemczech, bo my, wiesz, oglądając polską ligę, w zasadzie w Polsce piłka ręczna jest popularna na takiej zasadzie, na jakiej popularne w Polsce są jest Justyna Kowalczyk czy Adam Mały. czyli jeżeli reprezentacja wychodzi z grupy na dużej imprezie, to piłka ręczna przez Chwila jest popularna i nagle ludzie wiedzą, że w piłce ręcznej nie można podawać piłki do bramkarza i to też nie wszyscy wtedy, kiedy jest w szóstce. Tak? I, i, I nagle cała Polska przez chwilę żyje, tym, żyje sobie tą piłką ręczną, a później piłka ręczną się chowa gdzieś do szafy, i, aż do następnego jakiegoś tam... Mało tego, te mecze, gdyby... Nawet, nawet żeby przeczytać uczciwą relację w polskiej prasie po... Po sukcesie VIVE w Final Four, bo ta, no nie ukrywajmy, trzecie miejsce na świecie czy w Europie, tak jak powiedziałeś, to jest sukces. No, ciężko było przeczytać uczciwą relację Słuchaj, w ja, ci teraz, ja ci teraz muszę przerwać, bo ja jadąc samochodem słuchałem trójki i, i, i, i dzwonili słuchacze po wiadomościach, i no by ktoś powiedział. Powiedzieliśmy właśnie, to było akurat. Niedziela, niedziela wieczorem, jak, czy tam sobota wie niedziela wieczorem, czy sobota wieczorem. Niedziela. I, I słuchacze tam się, bo oni powiedzieli rzeczywiście, powiedzieli, że polska drużyna osiągnęła taki sukces, ale to była informacja. No właśnie o tym mówię. I to, i, i, i, to, I to jest skandal, ale to jest skandal y, y, y, bo poziom dziennikarstwa w Polsce sportowego i y, y, jakiegokolwiek jest po prostu tragiczny. To jest przekazywanie nie. suchej informacji, suchych faktów. Ja nie mówię, żeby tu chłubić ten klub, tylko żeby żeby, nie wiem, żeby to wiadomość była jako pierwsza, po pierwsze. Żeby ta wiadomość trwała 25 sekund pół minuty, a może wywiad z zawodnikiem może wywiad z trenerem bo to, bo to jest sukces po prostu nie ale, ale nie fi Filip, wyrażę. wiesz ile było polskich dziennikarzy na, na Final Four takich yy, regularnych dziennikarzy był Polsat, który relacjonował to w telewizji było Echo Dnia z Kielc, było Radio Kielce i przegląd sportowy. No to ja akurat wszystkich znam, tylko Wszystki, e, ale, no, to, wynika, to wynika z tego. Mało, że, że wszystkich zna... znasz, to znasz ich z imienia, nazwiska. Tak, i tak, to, to no. wynika tylko i wyłącznie z tego, że, że my jesteśmy takim narodem, gdzie jest nasza przywara, że gramy w Final Four, kto gra? Kiel, Barcelona, Hamburg, Kielce. No to w półfinale dostaniemy w dupę i będziemy mieć czwarte miejsce. No... no. No, no właśnie, tylko że opóźnienie się okazuje, że do stanu 20-20 niemalże gramy, gramy z tą bardzo mocną Barceloną, jak równy z równym i, i wcale, wcale ta drużyna tam wstydu wielkiego nie przynosi przegrywając, tak? Bo nie przegraliśmy 20 bramkami tego, tego półfinału, a w finale gramy z drużyną, która broni tytułu od, w, w, Znaczy w małym finale, tak? O trzecie miejsce z drużyną, która broni tytułu i dzieją się cuda i jest to w ogóle jeden z najbardziej emocjonujących, yy, najfajniejszych meczów yy, widowiskowych. No tam się fantastyczne rzeczy działy. Potem się okazuje, że moja mama do mnie dzwoni do Kiloni, żeby się dowiedzieć, do Kolonii, żeby się dowiedzieć, jaki jest wynik meczu, dlatego że ona nie ma Polsatu Sport, a w polskich mediach przez całą niedzielę nie podano informacji, bo właśnie były podawane na takiej zasadzie... No, na jakiej... Przepraszam, przepraszam. W, w, w polskim radiu programie pierwszym podobno Tomasz Zimoch komentował na żywo. Tak? Ten mecz, tak. A, no, to przytulnie... no ale Tomasz Zimoch wiesz, jest w polskim radiu, a te, te, programu pierwszego teraz już mało kto słucha, bo są no, bardziej są ciekawsze słuchowiska, co dają umcy-umcy i nie ma sportu na przykład, nie? albo nie no, ma tak, niczego, nie? A poza tym w program pierwszy na przykład Telewizji Polskiej, czy ZVN czy mogły nie podawać dlatego, że to transmituje Polsat, no. To też no, jest, tak, no tak, no tak, to jest to taka rywalizacja. To, to jest kolejny, to jest kolejny problem dziennikarstwa Wiesz, to jest, sportowego to jest właśnie, w Polsce. to jest właśnie takie polskie stare przysłowie, mądry polski dziennikarz po szkodzie, no nawet jak już po półwinale to kto dojedzie, kto, no jak nie ma biletów, akredytacji nie załatwi już tak w pięć godzin, żeby jeszcze dolecieć do kolonii. No, to jest właśnie, to jest taka, nie, nie wierzymy w, w siebie, bo nie mamy jakichś sukcesów. Ale jak już mamy, to później ich nie, kon, nie kontynuujemy, nie wspieramy, bo to tak było z małyszem. No. Raz mu nie wyszło, to wszyscy na nim Niemcy wieszali. Czyli chłopak się musiał przenieść na rajdy teraz. No. <śled> No dobrze, to mam nadzieję, że wiesz, że potem tam, teraz dwa turnieje towarzyskie, potem będzie losowanie Ligi Mistrzów i może się jakoś złapiemy, powiesz, po, po, po losowaniu. Tutaj Filipie, bardzo dziękujemy Ci za rozmowę. Pozdrawiam Was dobrze serdecznie. Żebyście słyszeć. usłyszeć. trzymajcie się tak, Na no, razie. No jeszcze wracając do, do Final Four, to ja bym sobie kilka tu impresji może opowiedział, bo to rzeczywiście wydarzenie, które mnie z kapciów, z kapciów wywaliło. A ty tam, w kapciach byłeś? Czy chciałem a, to bo to jak, a, bo to taką wielką halę wybudowali, to tak w muzeach polskich trzeba powiedza... było Ach, być, taki taki kapciach. Tak że, że właśnie nie, co? takich filcowych, dużych kapciach zakładało. Trzymajcie buty. konie w stalodziani, jak mawiał przysłowie, chciałem powiedzieć tylko, że wracamy. tak? Wróciliśmy teraz po drobnej przerwie, tak? po wywiadzie, Krótkie, rozmowie. pięciu krótkiej. mikrofonu, tak po przejęciu mikrofonu, żeby po prostu zdezorientowani słuchacze Aha. że są tak, że tutaj Filip zniknął i co, i... ja się znowu pojawiłem? Nasi słuchacze są rozgarnięci, dadzą, dadzą są, radę. są bardziej, bardziej inteligentni pra... od Ciebie. Prawda jest <laughs> taka, że przez chwilę byłeś Filipem, a do, teraz już nie jesteś tak. Filipem. Byłem Filipem dzięki naszemu na er, er, er, Ernestowi Gawłowi, bo choć niektórzy że... mówią, że na drugie masz podkreśnik. Bo się okazało, że mikrofon, do którego mówiłem jest głuchy. <laughs> Głupi. Postałem... Pozbawiony głosu, dlatego nie uczestniczyłem w waszej rozmowie, ale z tego, co słyszałem, było bardzo ciekawe. Po, pozbawił ciekawo. mnie posiłku, tak. tak. Bo słyszałem, podłączony słuchawkami takimi malutkimi. Dobrze, więc co by, panie redaktorze? No, znaczy, Generalnie, nawet jeżeli Wiver na przykład jakimś cudem nie awansuje w przyszłym roku do Final Four Ligi mhm. Mistrzów, to ja się i tak tam wybiorę. Bo ja, to jest ty, to... ja to nie wiem, czy, czy, czy akurat jakimś cudem, bo to. Bo to, bo to... Znaczy, Myślę, to nie jest łatwe. Rada... Tak? tak, to nie jest łatwe awansować. Na to w, tym to... roku, w tym roku miało sporo szczęścia, wykorzystało swoją szansę. Znaczy, wiesz co, jak oglądałem mecze już w samym Final Four w finale, to jak patrzyłem na to, jak ta drużyna gra rzeczywiście, to w ogóle wszyscy jakby stracili to poczucie, że ta drużyna jest tam w, jakim, w jakiś sposób jakimś przypadkiem, czy miała jakieś łatwe losowanie, albo, albo wiesz. Yy, wszyscy, wszyscy ludzie wiesz, atmosfera jest taka, że nie ma wydzielonych sektorów. Sala jest umownie podzielona, te, dwa, te ponad dwudziestotysięczna hala jest umownie podzielona na, na te sektory, gdzie siedzą różni kibice różnych zespołów, ale tak naprawdę wszyscy łażą po tej hali, rozmawiają ze sobą, robią sobie zdjęcia, piją razem to piwo. To jak uważam, to przeszkadzają. Yy, znaczy w, w czasie meczu nie, no, ale w przerwach między meczami czy w przerwie samego spotkania ludzie wychodzą, kupują sobie piwo, chodzą, rozmawiają i wszyscy, wszyscy po prostu jesteś w żółtej koszulce kielerowej. Kie Lidera. Drużyny, to lidera, to po prostu ludzie podchodzą i, i gratulują ci tego, jaki masz zespół. I mówią, że świetna drużyna, absolutnie nie ma przypadku. Mnie tego kibice innych drużyn mówić nie muszą, bo widziałem co się, co się działo. Rzeczywiście tam frycowe w pierwszej edycji, w, w pierwszy raz jak się jest w finale, to trzeba trochę zapłacić. Natomiast natomiast było. Ja nie bo... wiem, czy, czy, czy, czy Kielce zapłaciło frycowe. Znaczy w meczu z Barceloną rzeczywiście może brakło trochę. Ale to mi się wydaje, że bardziej jakiegoś takiego ogrania, jakiegoś takiego. Znaczy, no właśnie. tak jak, takiego... jak, jak no, po tym meczu patrzyłem, no bo tam ile było? 6 goli na koniec, tak? Co, to... Różni no to się tak? To nie oddaje kompletnie tego jakby tego, co, co, co się działo w trakcie meczu, bo wystarczy na przykład, nie wiem, odjąć, znaczy dodać wiwe dwa karne. Tak, odjąć te dwa, dwa gole rzucone na pustą i, i już świadmi tylko dwie bramki. Ja wiem, że to takie uproszczenie mocne, no ale... Znaczy generalnie, ta, ge, znaczy, generalnie Barcelona była drużyną dojrzalszą, yy, na tak, to bardziej w, o to kilku aspektach, tak? Aspektów, tak, tak. tak. To bardziej I tym, i tym w wygrał, ale, ale moim zdaniem Barcelona to akurat była yy, najlepsza drużyna tego w ogóle nie dlatego, że kibicuje Barcelonie, bo Hamburg zagrał ponad. Hamburg zagrał ponad to, co umie grać. Yy, zagrał doskonale. Ha, ale. ale, ale no to według Hamburg... mnie to, co, to, co Marcin Liewski powiedział tam chyba w tym linku, który wrzuciłem też do, jako komentarz do, do podcastu, że wszystkie pozostałe drużyny wygrały mistrzostwa swoich krajów, e, a oni jako jedyni tak naprawdę w tym sezonie nic nie osiągnęli. Dla nich to była ostatnia szansa, żeby w tym sezonie cokolwiek e, cokolwiek wygrać, a zatem wiadomo, że paru zawodników z tej drużyny odchodzi. Dla nich też to było takie no, ostatnie ostatnia szansa na, na, na właśnie taki strzał i oni zagrali naprawdę, no ambicją ale, i, i... ale, ale poza tym, poza tym w, meczu, w meczu półfinałowym między Hamburgiem i, i właśnie i Kilonią no to trójka na rozegraniu, czyli Pascal Hens, Marcin Lijewski, Domagoj Dówniak no to każdy z nich zagrał najlepszy mecz, jaki ich, jaki ja widziałem no, Pamiętaj, że każdy do... z nich to jest nadal czołówka światowa, światowa tak? no, absoluta, od, od, od dawna. Tak? E, do tego, jeżeli dodamy to, w jaki sposób Igor Wori e, robił sobie... Znaczy on tak naprawdę środek obrony Kiloni zagrał beznadziejne spotkanie. czy znaczy, to w ogóle był dziwny mecz, jeżeli chodzi o obronę. Znaczy tak wysoki wynik w ogóle, wiesz, w półfinale znaczy, Final Kilonia 4, tracąca 40 bramek. To, nie, no to jest masakra, to jest, wiesz, nie, nie, nieprawdopodobnie wysoki wynik. Mhm. I, ja oglądałem ten mecz, ja oglądałem jego powtórkę. Nie oglądałem m, pierwszego meczu, tylko oglądałem, po, znaczy, nie oglądałem na żywo tylko oglądałem powtórkę i już znałem wynik i zastanawiałem się, co ja zobaczę, znając taki wynik i po prostu, że spadło tyle bramek. Ja mówię, to w takim... Czy oni grali z obroną w ogóle? Czy to <grym> było na zasadzie takie... takie, że oni sobie po prostu biegali w tą z powrotem? Trochę tak było. W bez momentach. przerwy. Bo, bo no tak to, jak to, to, tak to, mecz, to trochę wyglądało że o, jak mecz pokazowy, czasami tak, są takie w tak, Że tak. są, yy, są takie mecze w gwiazdy niemieckie na gwiazdy zagraniczne tak. chyba jest taki mecz, no i tam się grałaście bez obrony, bo wiadomo nikomu nie chce wtedy krzywdy zrobić i tam się tyle goli rzuca no ale, ale tutaj rzeczywiście no, nie wiem ile Igor gorwory nie pamiętam ile rzucił w tym, w, tym, yy, w tym meczu bramek ale to co leciało w jego stronę, no to on to łapał w ręce, odwracał się i rzucał bramkę to to, był kurio to to w jakim, jak fatalnie bronił Omeyer na całym tym turnieju. Bo nie mówię o tylko jednym meczu, ale również. Ale to, wiesz, że jest to Omeyer to broni, wiesz. To, to, wiesz, w piłce ręcznej sam wiesz jak jest, że bramkarz broni też tak jak, jak tak, bramka chodzi o tak, bronę. Jak obrona jak, jak gra, to ale, bramkarz broni. Jak brona nie gra, to bramka właściwie Jest bez ale, szans. Ale, jest ale, bez ale, szans. Ale, tak naprawdę ale... to, to zdarzają się tylko pojedyncze mecze, kiedy może no ewentualnie nie. taki bramkarz może coś wybrać. Jeżeli tak. popatrzysz na to, że w pierwszej zawodnik przez nas niedoceniany na samym początku, człowiek, który zagrał pierwszą połowę przeciwko y, kill, y, mówi o Losercie. 63% No ale jak grała obrona. Ale, Ali, a jak słabo w rozegraniu grała Kilonia. No, Kilonia tak, grała dramat mimo, absolutny. No, ona wszystko, piłkę w sposób... kilka, kilka piłek wybronionych przez Loserta, rzuty karne, tak? czyli no, rzeczy, Lossert, które absolutnie od wynikają, kilku miesięcy prezentuje naprawdę, na, od dwóch, trzech miesięcy prezentuje Biter, znakomitą Biter formę. Ale w finale no. z Barceloną w Hamburgu wybronił pięć piłek takich. Ja nie widziałem takiego bitera w bramce. Ja, ja zawsze uważałem, że to jest bramkarz przeceniany. I w tym finale zobaczyłem bramki ze skrzydła yy, no... Barcelona, która ma bardzo mocne skrzydła tak? bo i Juanin Garcia i Rocas, i Tomas to są zawodnicy, absolutny top i on broni im. Barcelona ma trzy piłki w końcówce gdzie powinna skończyć bram bramką i on to wszystko broni Wychodzi, skraca kąty, no zagrał, zagrał fantastycznie. Także tam kilku, kilka, kilku piłkarzy, o których, po których oczekiwałem, że zagrają gorzej. No, duwniak mnie nie zawiódł w niczym. Rzeczywiście pokazał, że jak go kupowali za milion 200 tysięcy euro, największy transfer w historii Bundesligi, a w tamtym momencie największy w historii, w historii piłki ręcznej, no to on rzeczywiście jest wart każdych pieniędzy bo to co ten chłopak wyprawiał na rozegraniu no to jak usłyszałem zaraz po tym meczu od, od działaczy z Kielc, że poszła oferta do niego, no to po prostu się za głowę złapałem ze szczęścia. No poczekajmy, poczekajmy co się stanie z tą ofertą. Bo, no. z kolei, bo z kolei na przykład Urasz Zorman, na którego bardzo liczyłem, zagrał w meczu z Barceloną mecz słaby. Bardzo bo słaby. Tak, ale z Zormanem, no szczególnie... Zormanem to jest tak jak mówiliśmy że Zorman jest zawodnikiem bardzo chimerycznym. On potrafi zagrać absolutnie genialną piłkę, a potrafi zagrać po po prostu fatalny mecz. No, no i, i, i... I, i, i na przykład to, czego... Te, no. Nie, no bo ja nie wiem no, z Azorman w tym meczu no, najgorsze były te jego straty w momencie właśnie gdy był ten manewr z otwaniem bramkarza tak? no. Gdzie, no już wiadomo no, wtedy nie można grać Gramy piłki Gramy 7 na 6 mamy pustą bramkę tak No tak ale wtedy, wtedy do grania już muszą być pewne tak? wtedy nie możesz sobie do, zagrać piłki nawet na minimalnym ryzyku no bo strata to jest koniec to tak? no okay. jest od razu gol no, i tak mieliśmy szczęście bo raz spadło <śmiech> słupek A, ale, ale no wtedy już nie wolno tak grać no. I, i zresztą dla mnie trochę było symptomatyczne to że w meczu z Kiloni Zorman chyba nawet na chwilę nie wyszedł yy, na tak, boisko, tak, tak. Tak. więc chyba no, trener Wenta też tam nie był bardzo szczęśliwy znaczy, z Barceloną yy, z, w ogóle, z Barceloną w ogóle to był dziwny mecz pod tym względem, że oprócz tego, że rzeczywiście on był na styk bardzo długo yy, to tak yy, takiej ilości strat własnych właśnie w rozegraniu, piłek rzuconych w out, nie tylko przez Zormana, bo i przez Rosińskiego i Tkaczyk gubił piłkę, i Karol gubił piłkę. Nie, no tam To właśnie o tym, mówi, o, o tym mówiłem. O tej, że, dojrza... że to, o tej o, dojrzałości o po prostu. że To jednak to po prostu nerwy wzięły górę. No, no, nie, trzeba coś... to też zaznaczyć, że sędziowie też pomogli. Znaczy, I to znaczy kara, kara Bunticza to jest. To, jest, no, to było jakieś kuriozalne w ogóle znaczy, historia, no, no. Znaczy bardziej, bardziej, bardziej, znaczy w ogóle sędziowanie było najsłabszą w ogóle, jeżeli chodzi o cały weekend jak tam przyjechałem od piątku do poniedziałku tam byłem to najsłabszą rzeczą we, w Niemczech było sędziowanie, a już ci Portugalczycy którzy sędziowali, sędziowali mecz y, z Kilonią kibice Barcelony, którzy siedzieli obok to się w czoło się pukali po tym jak ma, y, fa, zagwizdany została odebrana piłka Manuelowi Strolekowi w sytuacji, kiedy tak, tak. on miał piłkę w ręce i został zagwizdany jego faul, kiedy on nie, nie, mia, nie zetknął się z zawodnikiem Kiloni później piłka dla tanky, Barcelony nie, mówię Killoni, o meczu o, o tym trzecie miejsce meczu. który był po prostu gdyby nie pomoc sędziów, tych emocji by, by nie było, znaczy ja nie mówię, że, że, że bo Wiwe było lepszą drużyną natomiast w meczu z Barceloną Vive przegrało jeszcze, ja na przykład nie widziałem lidera w tym zespole takiego lidera, którym w meczu z Kilonią można było wybierać, tak? Iwan Czupic zagrał świetny mecz, tak? Yy, Manuel Strek zagrał świetny mecz. Yy, Rosiński zagrał bardzo dobrze na rozegraniu. Znaczy z Kilonią to jest... Z, znaczy, ja myślę, że Ech. różnica między tymi meczami polega na tym, że yy, z Kilonią bardzo dobrze zaczęliśmy. To znaczy to było znaczy, tak, że wyszliśmy, ja... wyszliśmy w mecz ambitnie i grać i, i z chęcią do gry szybko. A Kilonia zaczęła słabo. No bardzo właśnie, słabo. Ja I my złapaliśmy, złapaliśmy bo... po prostu. Potem Kilonia się opamiętała. Tego już nie widziałem niestety, bo widziałem tylko pierwszą połowę. Ale pierwszą połowę to jak oglądałem, to było na takiej zasadzie, że po prostu, to jest tak jak wielokrotnie rozmawialiśmy z Filipem. I Filip mówi, nigdy nie wolno odpuścić. Bo jeżeli odpuścisz chwilę i poczują, poczują się zawodnicy lepiej, chociaż ty będziesz się dwoju i troi, to zaczną się nerwy, zaczną się kłopoty. No tak było w tym meczu. I tak to wyglądało. Świetnie zaczęło wiwe. Kilonia weszła ta pół śpiąco po bardzo ciężkim meczu. Znaczy, mnie się wydaje, że, w, że tak nie, dalej. Nie, nie umniejszając oczywiście wiwę e, tego sukcesu i tego jak zaczęli mecz, no to Kilonia na pewno, e, oni tam nie przyjechali grać o trzecie miejsce. Oni tam przyjechali grać w finale. No tak, ale jak przegrywasz I... dziesięcioma bramkami z drużyną z Kielc, to No to właśnie. No to się wtedy, budzi, tak? wtedy się obudzili, ale oni obudzili się. Ale oni, począt... ale oni wiedzieli, co się dzieje w ogóle. Te kiedy ja chylały bo... po prostu. No tak, ja myślę, że oni po prostu tak wyszli. Oni wyszli na mecz na początku, cały czas gdzieś tam wczorajsi i, i, i wiesz, no wściekli, że muszą grać tu, a nie A, ci, a nie tam a trzy nasi, trzy a złapali dryg, mieli szansę do kilku fajnych kontur, zagrali mocno w obronie tam ci grali bardzo słabo w rozegraniu. Przez pierwsze mm. pięć minut w ogóle dramat to był absolutny. No i, i, i to wystarczyło po prostu, żeby złapać cuk i, i, i pójść do przodu. No z tego, co, co, co czytałem później, bo nie widziałem tej drugiej połowy, ale z tego, co czytałem i widziałem, no to później zobaczyliśmy, na czym polega smak grania z taką drużyną. No, no ale, ale dodam, że to, co wyprawiali sędziowie... Znaczy... To, co, to, to, co post... znaczy, sędzia wie, to jedna rzecz. Druga rzecz, na przykład, to to, że w obu meczach w Kiloń, na przykład, ja mówię o tym, że u nas zabrakło liderów w meczu z Barceloną, bo oprócz Rastko Stojkowicza, który wszedł na rzuty karne, no, Iwan Czupić na przykład nie rzucał rzutów karnych w ogóle w całym, w obu meczach rzucał źle. Ale to w ogóle karne to jest też, nie, niestety, no. No, no, no. tak, ale, ale, ale na przykład Rastko rzucał je bardzo dobrze i, i miał stuprocentową skuteczność w obu meczach z rzutów karnych i do niego się nie można przyczepić za, za pierwszy mecz, ale to, ale to nie on jest naturalny. Liderem tego zespołu A w drugim meczu już tych liderów W drużynie, w drużynie Vive było dużo Ale gdzie był w ogóle w, w, Przez całe Final Four Filip Iha na przykład który tam no, rzucił dwie, trzy spektakularne bramki z jedenastego metra. No ale to nie o to chodzi w piłce ręcznej, jak się gra na rozegraniu, jest się byłym królem strzelców Ligi Mistrzów i to nie sprzed tak dawna, bo icha był raptem y, dwa, trzy, trzy lata temu był królem strzelców. Y, jest królem strzelców regularnie Bundesligi, najlepszym strzelcem swojego zespołu i on wychodzi, jego nie ma. A to jest chłop, którego przekrycie jest naprawdę trudno, bo jest wielki, świetny technicznie, potrafi absolutnie wszystko, i nie ma, nie ma Omejera, nie ma ichy, nie ma najlepszych zawodników w Kiloni. No tak, no bo to, to jakby no potwierdza się to. Znaczy, to Final Four pokazało, że przewidywanie w sporcie przed wydarzeniem jak zwykle do niczego nie prowadzi. Bo wszyscy tak. mówili, że Hamburg, wszyscy chcieli trafić na Hamburg, bo z niej <laughs> będzie najłatwiej, tak? Tak, wszyscy. E, I już jakby ten Hamburg od początku był przewidywany do meczu o trzecie miejsce. No a tu się okazuje, że oni... Mało tego, kibiców z Hamburga to przyjechało może z 300 osób gdzie z Hamburga jest do kolonii jest całkiem niedaleko miasto duże, kibiców ma od cholery to ich było ledwo widać no tak? i być może, ostatnio słyszałem wiadomość, że być może Sherry wróci do reprezentacji czyli Jednak... Lijewski, tak, jest podobno znaczy no, no zagrał świetny, świetne oba mecze no genialne zagrał oba mecze, no proszę Cię no, no. No, no, grał fenomenalne piłki no, no, no. Znaczy przede wszystkim to niewykluczone, że, że on, znaczy wykluczone. No, jest oferta z Płocka, brakuje tylko podpisu tak naprawdę. A kolejnym jest Jurkiewicz, który ma ofertę z Płocka. I jeżeli Atletico Madrid się rzeczywiście Aby oby, oby, oby, oby rzeczywiście przyszli, przyszli, przyszli do Płocka, bo to tylko będzie ciekawiej. No. No, hamul. popatrzcie, jak Popatrzymy nawet na te mecze finałowe, tak? czyli te mecze już bezpośrednio awans. Do, do Final Four, no to ten Hamburg też, oni grali z Stensburgiem, u siebie przegrali mecz chyba, nie wiem, czterema lub pięcioma golami, przegrali mecz u siebie pierwszy i wszystko na wyjeździe odrobili, więc tutaj ich no bardzo pod mieli. A przypomnijmy, a... że Hamburg zaczynał od meczu o dziką kartę, yy, walczyli z Wisłą Płock i tam był remis i jedna albo dwie bramki w drugim meczu, także Wisła Płock była naprawdę o włos od wyeliminowania <śmiech> drużyny, która później wygrała Ligę Mistrzów. I to i ta Wisła rzeczywiście grała nie najgorzej. No i, a wracając jakby do samego jeszcze turnieju, no to od takich durnych niuansów, jak to, że kufel do piwa, który dostajesz na hali, ma rączkę, którą możesz. przed każdym krzesełkiem na 20 ponad tysięcznej hali jest uchwyt, gdzie ten kufel możesz zaczepić. Czyli jeżeli kibicujesz, albo jesteś na koncercie, to nie musisz cały czas trzymać piwa w ręce, albo oblewać nim ludzi, którzy są Tylko dookoła. Tylko możesz je szybko bardzo wypić, pójść po następne, nie, a kufel sobie zostawić. Nie, nie musisz po żadne piwo w ogóle nigdzie chodzić. Jest tak, że kufel, kufel ten. I od druga... razu masz nalewak Nie, chodzi, chodzi człowiek, jak do niego podniesiesz rękę i mu pokażesz, że chcesz piwo, to przyjdzie facet i ci to piwo po prostu naleje. no Ja tak pokazuję Nic do pana redaktora, chodzi. Kondraciuka, ale nie, nie podnosi się. Nie, przyjdzie. A, a, a, a nie nie kufel, mam na a kufel, a kufel po prostu odwieszasz sobie, tam jest taki wieszaczek, odwieszasz sobie kufel, chcesz klaskać, to klaszesz, chcesz stać, to wstajesz, też No problem polegałby na, na tym, wiesz? że u nas wcześniej czy później te kufle by poleciały zaraz, na barwie. No. Po nie albo, nie, Nie nie, nie. Nie poleciałyby. Żeby zaklaskać, musisz odwiesić kubel, ale żeby kubel, żeby go... No, kube... Kufel. Kufel. Niektóre sobie go na kubły, bo są no litrowe piwa. Ale chciałbym <śmiech> powiedzieć, że nie da się odwiesić kufla, który jest pełny, czyli że musisz Daszkę. go opróżnić, odwiesić, nie. Nie, zaklaskać. da się. Da się. Możesz sobie wziąć pełne piwo, masz, masz rączkę, którą wieszasz na wieszaczku z pełnym piwem tutaj masz przed sobą, możesz sobie powiesić piwo przed sobą. Jak będziesz się chciał napić, to sobie zdejmujesz i pijesz. Albo na przykład sięgasz tutaj taką rurką i wtedy masz ręce wolne. Nie, a... a niewiarygodna tego, że, organizacja. No niewiarygodna, te, znaczy bo tam banalne, proste rzeczy, takie jak to, że na przykład, że ten kufel jest pobierana kaucja i nie idziesz, nie wyrzucasz plastikowego kufla i nie walają się wszędzie śmieci, tylko jest czysto tak, że jest 20 tysięcy ludzi, można jeść z podłogi bo po prostu jak znudziło ci się jak ci się znudziło picie piwa to, to, zaczynasz idziesz, jeść. to idziesz do punktu w którym się kupuje jedzenie tam kiełbaski, obok jest okienko, w którym oddajesz kufel, dostajesz euro z powrotem w związku z czym nawet jeżeli nie sprzątnąłeś swojego kufla, tylko gdzieś postawiłeś, bo ci się go nie chciało odnosić to ktoś inny go po prostu bierze i go odnosi i odbiera twoją kaucję jeden euro piechotą nie chodzi, to jest jedna trzecia kolejnego jak piwa jak mówi słynne greckie przysłowie <laughs> tak jak, mawia, jak, za... mawia, jak mawiał nasz y, kolega, y, jak to? Y, ulicą, Dro ulicą drogą nie leży. Drogą nie leży. 10 zł drogą nie leży. Drogą drogą nie, nie leży. Nie leży. Nie leży. Tak. No i taki, przez takie. nie no, a już, a już, leży. A, a, kibicowsko, a kibicowsko, no to rzeczywiście piłka ręczna, y, mimo tego, że w czasie meczu doping jest rzeczywiście taki ostry, tak, y, każdej z drużyn, no to po meczu po prostu kibice podchodzą, dziękują, gratulują rozmawiają sobie, żartują wymieniają się kontaktami, adresami, kontami na Facebooku Mówię, to jest tak, że jesteś z Kielc, jakbyśmy grali w Kielcach mecz, yy, ogarnąłbyś nam nocleg tak tak kibice zaczepiali mnie, kibice Kiloni na przykład, jakbyśmy byli razem w grupie byłoby super, przyjedziemy do Kielc tak? ja kontaktów z kibicami Kiloni, Hamburga yy, Barcelony na no to mam be, bez tego tak ale Kiloni czy, czy Hamburga przywiozłem kilkanaście to całkiem, całkiem przyjemne, bo można postać, porozmawiać sobie o różnych aspektach o taktyce. Reasumując, o... mimo tego, że sport jest brutalny, w porównaniu z piłką nożną, to zachowania na, wśród kibiców są dużo bardziej no, cywilizowane. Szczególnie, szczególnie, że jeżeli dochodzi do takiego meczu, gdzie Kilonia przegrywa absolutnie najważniejszy mecz sezonu z Kielcami. 31 jest do 30. Yy, piłka, yy, sędzia cofa zegar. 4 sekundy. Są so, emocje takie, że na piłce nożnej Mało tego, czy kibice na tej piłce ręcznej to nie są jakieś chłopki w, w, w dresach po, po 1,40 m w kapeluszu. To są w większości ludzi. którzy kibiców na no, piłce nożnej. nie no, przepraszam cię, no jakbym wziął tak ze 20 takich chłopaków z Kiloni i poszedł z nimi na mecz piłki nożnej, to, to nikt by ci nie poskoczył. Dwumetrowe chłopy grające normalnie w piłkę ręczną. Była ekipa Węgrów, kibiców weszpremu, którzy spodziewali się, że, że weszprem awansuje do final four, kupili sobie wcześniej bilety. Było ich ze 100, no to wszystko miało po, po 1,90 90 co najmniej. No, chłopy jak dęby, uśmiechnięci, zadowoleni, pijący piwo za piwem. Jednego człowieka widziałem pijanego. Był Skielc. <grym> Przez całe dwa dni. <grym> Zawadać <się> nazywam. <grym> nie, nie, nie. nie. <grym> Junior. <grym> nie, nie, ja statusie się był grzeczny. Przez tym, no tym nie po to jechałem do kolonii mecz <grym> oglądać, żeby się upić i nic nie pamiętać. <grym> eee, tam. Do tego, do tego świetna strefa na zewnątrz, koncerty, turnieje i tak dalej, i tak dalej. No w ogóle jest co robić. Teleturnieje. Teleturnieje. No. Nie, no polecam każdemu, jeżeli będzie się miał taki pomysł, żeby pojechać na Final Four. No bilet najtańszy na 4 mecze Final Four kosztuje 60 euro. Piłki ręcznej na najwyższym poziomie więcej się obejrzeć nie da. Znaczy w ogóle ja mam taka refleksja mnie naszą, bo pamiętacie jak kiedyś rozmawialiśmy na temat meczów ligowych i to nie byle jakich, tylko takich klasyków w Bundeslidze. I na temat tego, że jest masa takich fajnych wydarzeń sportowych, że i teraz w Europie generalnie pojechać gdziekolwiek to nie jest problem i jakoś tak... Znaczy nie, nie, nie wiem czym jest teraz, ja tam całe życie żyję w Europie. Ale nie, nie całe życie mogłeś po prostu bez żadnego no, problemu nie, no, wyjechać za granicę. No, nie, no wiesz, no teraz na przykład, chyba, że jak, że się, nie panu, jak chciał sobie obejrzeć Borussia Dortmund czy Bayern Monachium, no to wsiadasz w samochód no, dokładnie. i jesteś za 3,5 godziny z Warszawy I nagle w Berlinie. I tak, no, i tak, a na stadionie tak, w Berlinie herta awansowała. Nie będzie problemu z kupieniem biletów. Byłeś na tym stadionie. Tak. I, i, i, I masz, i masz widowisko, widowisko sportowe no, to na jest najwyższym duży. poziomie. Tak samo, tak samo tutaj, tak? Że a ja właśnie to... chyba tak zrobię i się wybiorę. Żeby naprawdę doświadczyć widowik sportowy na najwyższym poziomie nie trzeba ciłać na bilet na Mistrzostwa Świata w Brazylii na... no, ciłać trzeba mocno, bo te bilety raz, że tanie nie będą, dwa, że dolot nie będzie tanie, a że wiadomo, że ceny ale będą mówisz, po że teraz... Polska reprezentacja tam nie zagra ale mówisz o Brazylii, no, przecież mówię że nie trzeba tego no, nie robić. trzeba właściwie, szczególnie, trzeba, że będzie bardzo drogo tak, że można się a, wybrać na inne, zupełnie a dwie igrazy, różne grające w inne finale dyscypliny dwie drużyny grające w finale Ligi Mistrzów można obejrzeć yy, jadąc samochodem szybciej niż do Krakowa można pojechać sobie Bayern i Borussia obejrzeć. W Berlinie bilet na mecz będzie kosztował pewnie około 30 euro. Dobrze, słuchajcie, my myślę, linia, że, linia U2 jedziemy, że w tym odcinku bo. powinniśmy zamknąć temat piłki ręcznej, U 2 a stację ma na tym, na, na, na ZUS Station. Tak, stąd się to wzięło, bo oni to zobaczyli przecież, <grym> będąc w Berlinie, było U2, ZUS Station i tak, tak nazwali płytę. Czy porozmawiamy o wydarzeniu drugim, które naznaczyło czas od ostatniego podcastu, już nie tak, że tak powiem, miłym? mówisz o meczu reprezentantów polskich mówię, mówię o Zittansteiny. definitywnym Zittansteiny. i ostatecznym pogrzebaniu nadziei na cokolwiek jeszcze nie, prezes twierdzi, że nie no teoretycznie jeszcze nie czy znaczy, To jest taka teoria, trzeba być głupim, ślepym, nienormalnym znaczy, e... i oglądać piłkę nożną po raz pierwszy raz w życiu, żeby wierzyć, że jest na zasadzie, jakakolwiek na szansa W zasadzie ekstrapolacji jeszcze. po prostu tak. można stwierdzić, że to się nie uda. Ekstrapolacja to jest takie, co jest wszechpolska i ekstrapolacja. <głosy> ekstrapolacja nie, to... bo jeszcze jest prawdziwa wszechpolska <głosy> tak. i nieprawdziwa ekstrapolacja. Tak, i dopiero ekstrapolacja. Ekstrapolacja to jest taka antyteza wszechpolska. <głosy> A ci którzy są, ci Minia. którzy są na emigracji. bym chciał jeszcze się Z, zanim, na biegu tak. Zanim dojdziemy do tego, do tego. Do tego nigdy nie dojdziemy. Meczu z Mołdawią. To chciałem jeszcze cofnąć do meczu, który go poprzedzał. bo Liechtensteinem. Jak tak. ci się podobało wystawienie dwóch defensywnych pomocników na Liechtenstein? Znaczy, powiem Ci, że ja. ja, ja znaczy, to pewnie to, to miało coś przetestować. To wszystko jest nieważne. Ja się w ogóle tak basowo zastanawiam. Pokiego Grzyba, reprezentacja Polski, Graz gra mecz towarzyski z Liechtensteinem. Ja, o, to, ja, to, ja tego nie, rozumiem. nie Ja, si, pojąć. ja, ci, ja, ja si też tego wydłumaczy. nie jestem w stanie pojąć. Reprezentacja tak. Polski Co? gra z Liechtensteinem po to, żeby pożegnać Jurka Dudka, a każdy inny przeciwnik może strzelić Jurkowi gola. Więc żegnać no kogoś, kto nie, nie, nie No jak umawiano mecz nie. to wtedy było nie, było, nie było w planie że to najpierw będzie pożegnalny mecz Jurka Dudka. No, dokładnie, tak tym się, Poza ja, tym przecież... nie wiem czy wiesz, ale Liechtenstein też mam wrażenie, że ludzie, którzy zarządzają federacją w Liechtensteinie mają trochę więcej dobrych pomysłów niż ci, którzy planują kalendarz polskim piłkarzom. Dlatego, że Liechtenstein zagrał z Polską Przegrał ten mecz, potestował sobie taktykę, a później grał mecz ze Słowacją. I jaki osiągnął wynik w meczu ze Słowacją Lichtenstein? Zremisował 2 do 2. <grym> nie, My dobraliśmy sobie pod Mołdawię Lichtenstein. Nie, nie, nie. Nie mówmy, że dobraliśmy pod Mołdawę Lichtenstein, bo jakby dobranie... nie, nie, nie, nie. Właśnie. Nie, bo według mnie to, to sugerowałoby planowość. Tak, działania. dokładnie. A, Jakoś, a tak. jakby z Panem Lichtensteinem nie ma takiego powodu, który mógłby go usprawiedliwić. Znaczy, w w każdym aspekcie. Gdybyśmy mieli grać następny mecz z Luksemburgiem, to miałoby sens. <śmiech> bo też jest na L. <śmiech> no, no dobra, no dobra. To, to jest usprawiedliwienie jedne. Ale nie graliśmy z Luksemburgiem. No, nie nie graliśmy. graliśmy, graliśmy z Mołdawią. Nie zastanawiałem się, czy jest na M, czyli Powinniśmy grać z, z Macedonią. Na przykład. Dlatego, znaczy, ja lepiej byłoby grać znaczy z Macedonią, nie znaczy, ma. bo ja mamy tylko... ich yy, w tym. Nie, nie mamy, Gdzie? W nie nie mamy, nie mamy ich grubie. Nie, bo później miałem jeszcze, później miałem jeszcze drugą refleksję. Aż mamy, górę mam. Jak już, jak już mi wyszło. Ale lepiej że, grać że te... z Macedonią. Medal jest bez sensu i właściwie nie wiem, bo potwierdzam, że polski piłkarz grający, nie wiem, w pierwszej lidze nawet. Nie jest ja myślę na tytuł nauczyć. dzisiejszego podcastu Mecz z leczem Le jest bez sensu. Nie, poczeka, ale... bo jeszcze jest druga rzecz, bo potem. A, czyli przed nim powinien się... być bezmyślnik. Skąd się wzięła? Skąd się wzięła cała akcja z Dudkiem? Chodziło o to, oczywiście, żeby zagrał mecz 60 y wybitny tak? i był wybitnym reprezentantem, I miałem taką drugą refleksję. Kto wymyślił w ogóle taką koncepcję, żeby zostać wybitnym reprezentantem, trzeba zagrać 60 sze meczów? Skąd się wzięła ta cyferka? I dlaczego, 60, a nie dlaczego 60? I dlaczego na przykład e, człowiek, który na przykład grał w meczu o trzecie miejsce w roku 74 i zdał tam Brazylię, to jest dla niego jeden występ. Czyli liczy się dokładnie tak samo jak tenże sparing z Liechtensteinem. Czyli ktoś może zagrać... swojej. 30 minut zagrał w nim. 33 tak, 30 minut Lichtensteinem liczy nie się tak samo... Nie obronił ani jednego strzału. Liczy się tak samo do bycia reprezentant, reprezentantem, jak ogranie Brazylii w meczu o trzecie miejsce Można świata. zagrać nie, ale w ogóle 12 bardzo ważnych meczów. Tak, Ale co to jest w ogóle za kategoria wybitny reprezentant? Znaczy, bo co? Jeżeli, no bo zagrał 60 Bo chodzi o to, że przypuśćmy reprezentacja gra w eliminacjach i nagle zawodnik gra w pięciu meczach Wiecie ile Filip zagrał w meczu w reprezentacji Polski? 77 chyba no. albo 5 jakoś tak. No. <grym> no że w bo... piłce jest bardziej częściej. się gra. Iść, częściej. Się się gra. Tak. Jest ekstra wybitnym reprezentantem. <grym ekstra, <grym Polakiem. ekstra Polakiem. Ale chodzi chodzi, chodzi, chodzi, o to, chodzi o to że co znaczy być wybitnym reprezentantem? Znaczy jeżeli zawodnik zagra na przykład 5 no, genialnych genialnych Ale, ale genialnych nie wiem meczy. czy wiesz, ale... no tak meczu, no bo zobacz, meczu, na przykład wybitnym... reprezentacji to już co? Już nie jest wybitny, bo zagrał 5. Przepraszam cię, Janusz Kupcewicz. No musiał, pół Pół, pół, pół Drużyny Górskiego nie Nie jest nie, nie nie wybitny bo nie dobyli do 60. Bursol też nie jest, na pewno. Wtedy też się grało rzadziej i nie wiem, właśnie tak jak mówisz, Maszczyk, nie bulzacki, wiem. Pół tak. pewnie jest. No? Ale też to, nie, za nie, to, nie, to, nie, nie jest. Idzie za tym jakaś dodatkowa Nie, za tym idzie tylko to, że. Masz talerz Nie, jest łatwiej uzyskać jakieś tam uprawnienia trenerskie chyba. nie musisz mieć w ogóle chyba żadnych. Tam jakieś tam kursu zdawać i tak dalej, i może zostać trenerem w jakiejś, tam, jakiejś będzie, tam kategorii. tak trenerem tak? będzie, tak? będzie mógł. Znaczy, wiesz, będzie znaczy, golfistą. Znaczy, nie, ale no, żeby, żeby. Nie mówcie naraz. Żeby, żeby nie było, możemy się, możemy się naśmiewać, ale tak w ogóle. Za całokształt Dudkowi pewnie się należy, jak no, przyznajemy komuś te tytuły. Nie no, niewątpliwie wybitnym reprezentantem. To był, no. się należy, ale nie jakby nie przez to, że zagrał pół godziny z ich nie ten Steinem. No wiesz, i to, to jest jakby już ośmieszanie tego całego klubu wybitnego reprezentanta tak do kwadratu tak, w tym momencie. Znaczy tak ja w ogóle próbowałem znaleźć jakiś. twoją punkt? drogą, mało który piłkarz ma dwa szpalery w życiu. <głos> <głos> to prawda. Jeden u Fornalika, jeden u Murinio. Jest pewna stoptelna różnica, pan przyzna, panie redaktorze. Przyznam, mimo przyznam pańskiej niechęci. Naw, Nawet ja wolałbym mieć u Mourinho. Mniejszo <słysza> <słysza> słynnego polskiego powoływacza. No mnie załamał, kom... a poza tym... No... Mnie już nie załamał, bo znaczy... nie mógł mnie załamać. Mnie załamuje zupełnie co innego. Mnie załamuje postawa prezesa. No, znaczy, tu to, to, to akurat przewrotnie będę go bronił, dlatego, że... Dlatego, przewrot, że, że ale... dlatego, że jeżeli zwalniać było Fornalika, to trzeba go było zwalniać przed meczem z Mołdawią. Wtedy, kiedy o tym mówiliśmy nie, po trzeba... meczu z San Marino. Ja uważam, że ratuje. Teraz to już by... niczego nie ratuje. Ale następny trener nie ma ratować. Następny Wiecie? trener ma, ma mieć czas na przygotowanie oczywiście, drużyny do następnych oczywiście, eliminacji. że ma... Tylko, że. Nie, znaczy ja, ja tutaj akurat uważam, że, że Fornalika trzeba zwolnić wtedy, jak już nie będzie w ogóle szans na awans. No, to, bo to, to jest tak. To 10 się... minut przed końcem świata. Znaczy... E, nie, nie, po następnym meczu. <laughs> <laughs> Czyli w moje urodziny. Tak, bo tutaj a też jakby... Ale... Nie, bo teraz gramy mamy świetnie dobranego następnego przeciwnika. No, to teraz gramy towarzysko z Danią, która dostała 4-0 od Armenii. Mamy no, wreszcie wiemy z kim no, ale, gramy. ale Duńczycy nas powiodą przecież okrutnie. No. Tak, a Armenia co? No też, też nas powiezie. Jak <śmiech> na okazję. Armenia 4-0 w o punkty z nimi wygrać. No i też nas powiezie. Ja, ja, znaczy, bo z, z tą polską prezentacją to jest dziwnie, bo, bo generalnie... Yy, to, co oni zagrali przez pierwsze 45 minut, no to jakby tak od strony tego, jak grali, to się nie można przyczepić za bardzo. No, no nie tak można. Naprawdę... W zasadzie nie można. I właśnie i, i na tym polega problem. ale dlaczego w drugiej połowie tak Najgorsze grałem. jest, właśnie to jest dobre pytanie, ale <śmiech> najgorsze jest to, że ja cały czas patrząc na ten mecz, dostawałem wiadomości od znajomych na Facebooku. Wygrają, wygrają, a ja cały czas nie miałem przekonania, że nawet tak grając w pierwszej połowie z Mołdawią, żeby że mogłem z czystym sumieniem napisać komuś znajomemu, tak wygrają. Napisałem nie wiem. I miałem, okazało się rację. Dobrze, ale, to... rację że ale nie, wiedziałeś. Ale, ale, że nie wiedziałem zaraz, chwileczkę. Co to znaczy? To znaczy, skąd się wzięło to, że polscy piłkarze przez pierwsze powiedzmy 35 minut. Nie, nawet no, grali... no, wiem. Ja, ja oglądałem sobie powtórkę nawet tego meczu. Okay. Jeszcze po stracie gola myśmy mieli trzy tak. właściwie setki ale, tak Po pierwsze, co to znaczy, że grali dobrze w pierwszej połowie i dlaczego w drugiej nie grali tak samo dobrze? jeszcze mając w szatni kontakt z trenerem, który ich pewnie tam zdążył uśpić tej szaty, to znaczy, ja uspokoić. Ja, ja, ja, ja, ja. A jeszcze dodatkowo, mimo wszystko grając dobrze, pierwszą połowę kończyliśmy wynikiem jeden, ja ci 1 Dlaczego? Dlatego, że Mołdawia ma lepszego trenera. Bo, no, w bo pierwszej to... połowy trzeba wyciągnąć wnioski. Trener no, Mołdawia, co, gdzie, trener... był, gdzie był nas środek pola i co się działo z naszą obroną? Poza tym trener, to nie jest tak, że trener może tylko w przerwie przez 10 minut mówić do zawodników. Jeżeli trener widzi, że druga połowa mu się nie układa, bo Mołdawia przestawiła zupełnie grę. Przestała grać na hura do przodu, tak jak grała momentami w pierwszej Połowie, co umożliwiało naszym piłkarzom o dziwo grę z kontrataku z czym wszyscy byli zaskoczeni no to jest właśnie <grym> Może potem no, był bo, bardzo był Rybus wyszedł wyszed sam na sam tak. <grym> chociaż trzy dni wcześniej dał sobie radę a, już, a ja czytałem, że Rybus jest polskim Messim już. Mhm. bo przecież minął czterech zawodników, przeszedł z całą z Lichtensteinu, przypomnę a... no wiesz, Lewandowskiemu Stanmarino no, to nie udało bo to, to, to, to ja tak mi się przypomniał tylko cytat a propos Wisły właśnie, o której mówiliśmy bo przyszedł trener smuda i tam jakiś czytałem artykuł o tym, że, że czy odbuduje drużynę taką jak miał kiedyś, i czy ma. E, była poddana. Dzień, tak? nie, poddana była Frankowski i Kosowski. Nie, nie, jeszcze nie właśnie, grają. właśnie poddane było wątpliwość, czy e, obecna kadra Wisły ma szansę osiągnąć poziom tej kadry no sprzed lat. I uwaga, teraz było takie zdanie chyba tak, bo pokazał to niedawno dobry występ Michała Chrapka w meczu młodzieżówki z Maltą. <grym> Czy dodam, no. że Michał Chrapek w tym meczu zagrał 28 minut Ale z, z, Malta, zagrał. z, Malta. z Malta zagrał dobrze, znaczy, więc to rokuje, że... Że Hrapek, Znaczy, do, jeszcze dodam do tego, że no generalnie my ten mecz z Maltą to powinniśmy wygrać jakieś 10-12 do zera, a to, że strzeliliśmy wszędzie tylko nie w bramkę i że Chrapek wszedł i rzeczywiście, rzeczywiście zrobił jedną ładną akcję, po której strzelił gola no okej, okay, no ale rzeczywiście nie, ale grał, do... a tylko, że jeżeli ja patrzę i podziwiam jak cudownie w obronie ustawiona jest drużyna Malty tak? i że techniczne umiejętności zawodników maltańskich są wyższe niż oczka w głowie naszego prezesa Bońka z drużyny olimpijskiej tak? w której no, faktem jest, to no, nie było Zielińskiego, który im nam trochę grę napędzał. Nie było Wszołka, który jest kontuzjowany i, tak, i paru jeszcze innych piłkarzy, którzy. No, ale jakbyś mógłby... na przykład. Ale, ale my z Maltą! Jakie... No, właśnie. No, no właśnie. Ale jakbyś usłyszał na przykład o tym, że powstają programy w PZPN-ie na przykład na to, na poprawienie szkolenia młodzieży, na dofinansowanie ich, choćby ze środków PZPN, i usłyszałbyś odpowiedź prezesa, który mówi: zostaw, zostaw, poczekajmy. No to byś wiedział, skąd się to wszystko bierze. Tu nie ma szansy na to, że się nagle będą pojawiać piłkarze. Znaczy nie, no, po znaczy prostu większej ilości. Generalnie szansa jest. Znaczy no, ja, ja cały czas twierdzę, że w takim kraju jak Polska projekt pod tytułem yy, robimy piłkę nożną normalną jest możliwy do zrobienia. Skoro jest możliwy w innych krajach, to w Polsce też jest. Do, no, ale to nie? Musi mówię, chodzi o to, że musi o znaczy że Ja mówię ogólnie takie, wiesz, mo... abstrahując od wszystkiego. Ale no, to, to, kwestia to się da tego, zrobić. Że... Oczywiście, że się da, tylko kwestia jest tego, że ktoś musi to chcieć zrobić. Znaczy, Zwróćmy od meczu z Mołdawią. Tak, no. ja chciałbym powiedzieć, że tutaj myślę cały czas o tym, co powiedział redaktor Magdiasze, a propos tego, że trener powinien zostać zwolniony po następnym meczu, kiedy już nawet matematycznie Wiesz nie co? będzie można znaczy, bo... wykazać żadnych szans. I tak sobie myślę Ja sobie myślę, dlaczego? że w tej chwili. Bo, w tej chwili bo... To, bo, po, znaczy, bo są dwie kwestie. Gdyby było jakieś świadełko w tunelu, nie, znaczy, malutki są... kaganek, który mógłby są dwie, wskazywać. To są dwie kwestie. Że... Po pierwsze, to tak, oczywiście te mistrzostwa są zrobić. już. Znaczy, te miasty jest... są przegrane, tak jak mówię, tak jak mówiliśmy w Tori jeszcze nie. Bo cały czas tam matematycznie są szanse. E, więc jakby podejrzewam, coś trochę na alibi takie zagranie, że zmiana trenera, a może jednak. Bo zmiana trenera to już w ogóle jest skreślenie. Tak? Nowy trener na pewno nie awansuje. Stary teoretycznie ma jakieś tam pół procent szans znaczy, powiedzmy. Tak? Po tym... Ale ważniejsza jest druga sprawa. Ważniejszy jest kontrakt trenera Fornalika, którego Dużo, my nie tak. znamy a o którym chodzą plotki, bo wiadomo, że podpisywał go jeszcze poprzedni zarząd. Okej, okay, rozumiem, już teraz wszystko. I, i, I tu głównie... Finansowo i, nie opłaca się. To nie opłaca się no zwalniać wiesz, Fornalika jeżeli, i tyle. Wiecie, ile no, Fornalik koniec. wygrał meczów o punkty przez ten rok. Ale to nie ma znaczenia. Ważne, no nie, no że, ważne, że, wiem, ważne, wiem, że no. jego trzeba dociągnąć do końca kontraktu. A oczywiście, no, ale to ja ci powiem, ile kosztowało... Każde, bo, bo jest taniej. Ile kosztowało, ile kosztowało każde z wielkie zwycięstwo trenera Fornalika do tej pory. No, Trener Fornalik wygrał dwa mecze. Z Mołdawią u siebie... I z San Marino u siebie. A wziął w tym czasie w ramach pensji 2 miliony złotych. Więc tylko pensja płacona Fornalikowi, każde zwycięstwo jest wycenione na milion złotych. Podczas kiedy drużyna wiwe Kielce za dojście do finału. No tak, no ale to, nie, nie, nie, nie, nie, ale powtarza, to są nieporównywalne no. rzeczy. No. Nie ma to porównywać. No, no nie, nie porównywalne. no, ja ja no Razem noż... z, z, z polskim futbolem w takiej sytuacji. No ale to ja, ja, ja piszę często na podcaście. Nie ma się czym zajmować, jeżeli chodzi o polski futbol. Taka jest prawda. No. Znaczy, znaczy poziom ogóle, tej ekstraklasy okay. i na przykład dlaczego jest, jest ekstraklasa cały szkodliwa czas szkodliwa i piłka nożna jest dofinansowywana na przykład z budżetu państwa. chociaż nie osiąga żadnych sukcesów. Żadnych. No tak, no ale wiesz, no nie da się, no w piłce nożnej zawsze pieniądze będą większe niż w każdej innej no, Ale nie no, chodzi mi, chodzi mi I to nie o dwukrotnie, to, no nie, dobrze, no, ale chodzi mi o to, że jeżeli ma, mamy finansować no. te dyscypliny, które mają przynosić sukcesy i które, sukcesy i które przynoszą sukcesy i które są rozwojowe, to piłka nożna w żaden sposób nie jest rozwojowa. Nie no, My, jest, znaczy no, nie, może, no, może być, no znaczy, nie, wiesz, bo nie można też powiedzieć, że zakończymy od 10, z piłką nożną i w ogóle olewamy to, Od dziesięciu lat w rankingu się cofamy. Tak, no tylko, że to, że tak jest, nie możemy powiedzieć, że... jesteśmy rozwojowi ale chcemy być. Nie A, możemy do, powiedzieć, do, do. że oramy, oramy, olewamy. No w, Polsce, w Polsce w ogóle nie gramy w piłkę nożną, bo, bo jesteśmy słabi. No no nie możemy tak do tego podejść. Trzeba zrobić tak, żebyśmy to piłkę nożną grali na takim poziomie. Yy... Ja mówię o tym programie, którym krzyczała swego czasu ministra Mucha, że, że tym daje, a tym nie, bo ci mają szansę no, no, na sukces. No, no, to nie, piłka nożna. No, no, znaczy, no, bo, poza, po, znaczy, no, poza postrzeganiem tego. Znaczy, ta licząc to, na pieniądze z jakiegokolwiek ministerstwa, żadna dyscyplina sportu się nigdzie znaczy, nie dzieje. Chciałbym zacząć, bo ten temat poruszaliśmy już po raz Ja powiem tylko milion razy. Ja, o, ja o, uważam, że to jest skandal, bo po prostu coś się wiemy, dzieje. Wiemy, no, to, to panie redaktorze, to, to, pan tak uważa. Ja jeszcze powiem tylko taką, no bo też chciałem przejść do sytuacji na przykład Polonii w to No ja chciałem skończyć z tym meczem z Fornalicą. Tak? No, no. Bo, bo... No. Niech pan skończy, bo... panie redaktorze. No, Dobry. zgubiłem wątek teraz. Dziękujemy. Widocznie <grym, grym>, już skończyłeś. Efekt, Mówiłeś, o Mówiłeś o kontrakcie, którego no, kontrakcie, nie opłaca się zrywać. Nie opłaca się zrywać, ale nie chciałbym No bo jeżeli ktoś, bierze, do... jeżeli ktoś bierze 160 ja tysięcy złotych miesięcznie. Że, no, no. Ale znając historię pre prezesa Bońka, prezes Boniek jest tym prezesem, który nie lubi podejmować trudnych decyzji. No, to no, to no, jest, no nie, nie, nie. nie, nie. No, Oni on powiedzieć. Jeżeli, prostu nie jeżeli lubi, się no, okazuje, no, że mu zapłacić na przykład 2 miliony złotych odszkodowania, no to decyzja rzeczywiście jest trudna. Bo jeżeli później by wypłynęła ta, jeżeli to później wypłynie, że on nie dość, że dał mu zarobić 2 miliony złotych, to nie. Znaczy, to nie ono udał zarobić. No, nie no, latom mu dał zarobić. No latom udał zarobić. No, lato tak? mu dał zarobić. A, znaczy a w takiej sytuacji, no że ale... trzeba poczekać jeszcze jeden mecz, no to trzeba poczekać jeszcze przypominam, jeden Przypominam, przypominam tylko co się no, dzieje. Ale jeden po mecz zwolnieniu, to nie jest do, do końca kontraktu. Ale przypominam, może w kontrakcie przypominam jest tak, o że ci szansę. O zwolnieniu, tutaj, o zwolnieniu yy, pana Kaplera, który dostał wielkie odszkodowanie czy tam yy, odprawę, tak, I, i pół Polski grzmiało i tam wie, poleciały głowy w związku z tym. No więc ich się nie podłoży drugi raz. Wiadomo, że dziennikarze to wyciągnął, że Fortnite został zwolniony i dostał kupę kasy za to, tak? A on ma kontrakt z tego, co wiem, do końca eliminacji yy, z opcją przedłużenia, tak. O, przedłużmy z nim kontrakt. Więc wątpię, no żeby ktoś chciał przedłużać, ale niestety podejrzewam, że też nie da się go tak łatwo rozwiązać. No i tu jest problem. No pewnie tak. Ale to, tu podkreślmy, że to są nasze podejrzenia, tak? Bo tutaj mówimy. E, o... Tak, no ja nie znam tego kontraktu, natomiast no. gdzieś tam. Ale się wypowiem. No, czy z jakiegoś, z jakiegoś powodu. Coś... Są, są, że tak powiem, nieoficjalne przecieki, jakby są tacy, co go wiedzieli. Nie wodzili od oficjalnych przecieków, <śmiech> ten. <śmiech> Ten CIA z Hongkongu ci powiedział. Nie, no, tak, ale, tak, no, tak. Znaczy, Jego dziewczyna. Jeżeli, jeżeli o coś chodzi, na to tak chodzi. O wiadomo, wiadomo, o co chodzi. Ja tutaj mam taki, dostałem informację od naszego słuchacza. Z Hongkongu. Pozdrawiamy Grzegorza. No, prawie z Hongkongu, bo Stalowa Wola to prawie jak Hongkong, jak ktoś był. Hongkongu. Bo na przykład, na przykład, bo Stalowa Wola ma bardzo, Stal Stalowa Wola, bardzo zasłużony polski klub, ma, ma, ma poważne problemy finansowe i w ogóle podobnej natury jak na przykład Polonia w Warszawie Ale to nie Legia inwestuje teraz w Stalową Wolę? No może będzie inwestować, nie wiadomo nie wiem, nie, nie, nie, nie sprawdzałem Wiem, że, wiem, że generalnie nie, nie, czy, nie, czy w Stal Mielec? W któryś z klubów bo to jest. Powiem, że dla kibiców Stalowej Woli to jest Oj, tak, zasadnicza ja różnica wiem, czy, ja wiem, że... czy ktoś ty, f, będzie płacił na nie, nie, Mielców nie, pieniądze nie, ale w Stalowej ale, ale, ale możesz sprawdzić bo któryś jest któryś, Współdzielnie zawiązały Stalówka, Czarni <gry> No I na przykład w Stalowej, w stalowej Woli do, do, do, Dosyć taki no Postać, Bartosz Chorajecki Zawodnik, który lat ma 22. Człowiek, który się wychował, Chyba 22, nie? Tak coś pat patrzyłem, ale... No więc zawodnik, który jest wychowankiem tego klubu, postacią charyzmatyczną i generalnie takim człowiekiem, w który, którym i kibice, i klub miał wiązać przyszłość. Na przykład on... Pop... Już mam odpowiedź na pytanie redaktora Ernesta. Trochę to przypomina wiadomości z Radia Erewań. <śmiech> <śmiech> ale niech będzie. Uwaga... Legia oświadcza, że nie planuje przejęcia zagłębia sosnowi. Ale, <śmiech> no, ale nie, nie planuje. Nie planuje niestalowej woli. No no więc... Ale plotka była. No <śmiech> więc Bartosz, Bartosz Chorajecki, czyli zawodnik, który wydawałoby się, że grając w takiej drużynie jak Stal-Stalowa Wola, w tym wieku powinien rozwijać się dalej. On po prostu oceniając trzeźwo zupełnie sytuację klubu i sytuację polskiego futbolu i szczególnie w regionie, po prostu stwierdził, że idzie się uczyć. Będzie studiował i tak ten, po prostu rzucił. I, i jedynie, rzucił? Jedyny, jedyny, jedynie słuszna decyzja. Ja też, ja też tak uważam. Tak, ten rumuński bierze... piłkarz, klub do klubu gdzieś tam w jakichś niższych ligach rumuńskich kupili go za 15 kilo kiełbasy i on to uznał za potwarz i skończył karierę i pojechał do Holandii nie wiem, coś tam, pracować w supermarkecie. W tak, nie, nie ale, ale wracając do tego, no to rzeczywiście też uważam, że jest to jedyna słuszna decyzja zawodnika. Szczególnie, że spotkało się to z dosyć Dużym y, pozytywnym przyjęciem samych kibiców w stali Stalowa, ale, ale to nie jest tak, czego że... paszeć się uczyć? Tego nie wiem, aż tak dobrze nie znam historii Bartka Borjańskiego. <laughs> <laughs> No, także Zmienię dyscyplinę. No, no nie, no, pewnie, pewnie sobie dał spokój z, z piłką, no, no lepiej teraz, niż za. Albo po czym śpiewać u rodziny niż, niż za parę lat, no, bo. No, I taki, taki los, że generalnie to... Ale tam patrząc na polskie ligi, na no, to jak to, nie wiem, czy to jest dobry wybór życiowy. Można się było gdzieś tam pewnie zaczepić za dobre pieniądze, Obułowi. które ciężko Gdzie? mu będzie zarobić. Znaczy, wiesz, jak, jak chłopak tak. jest zdolny, skończy po, studia, to nawet. może... W Polonii, może mo tak. w Polonii Warszawa, no to w trzeciej lidze, albo w czwartej będzie grał. Y bo sytuacja z kolei w Polonii jest taka, że y ten, jaką się tam nazywa, co ma zupełnie nieadekwatne nazwisko do tego, kim jest. Y król. Y nie, on nie jest królem. Swoją drogą, swoją drogą, nie wiem, widzieliście ten. Po tym, jak Legia zdobyła mistrzostwo, a sponsorem Legii, jak wiadomo, jest jeden z browarów, Aha. To zawisły, za widziałem takie, taki baner duży chyba przy Alei, Alei Jerozolimskich, taki dosyć ciekawy, bo było, było napisane pod znaczkiem Legi Król Rządzi. Tak, widziałem ja strasz... myślę, że w Widzia... naszym podcaście, który jest audycją kompletnie niezależną, możesz swobodnie powiedzieć nazwę tego browaru. Nie jesteśmy telewizji, ale w, telewizji, no ani tak, w radio. No tak, tu chodziło właśnie o to, że to, to tam nie było nazwy tego browaru. To była taka, no, taka widziałem... zawalowana, podwójna. Ja widziałem, yy... również... znaczy, jak ja idę do Pabu i mówię proszę króla, to nie jest to. Nie chodzi o tego. Nie chodzi o Nie. nie. No i więc e, ja, ja widziałem wręcz wywieszone transparenty na stadionie Legii Warszawa, na którym było napisane: Ireneusz Król, dziękujemy. No, <śmiech> no, także takie no, tak Ale różne głupoty na Legii Warszawa wiszą. Także, no, no to... bardzo adekwatny moment sobie tam wybrali kibice, żeby dziękować królowi za za to, czego dokonał. Tym, tym niemniej on, on próbuje robić dalej bardzo mądre posunięcia. Ten znaczy, że... bo On jest właścicielem cały czas praw, tak? Do, on jest właścicielem do herbu, praw do, do, do, do tej druży, licencji, tak, którą do licencji. tam ma, do, do, do herbu i tak dalej. No i y, on, ten, tenże geniusz, wymyślił, że zgłosi Polonię Warszawa do pierwszej ligi, czyli do dru tej drugiej. Wiadomo, że licencji na to nie dostanie, no bo jeżeli nie spełnia warunków licencyjnych na ekstra klasę, siłą rzeczy nie spełnia również warunków licencyjnych na, na grę w niższej klasie rozgrywkowej, które ob, na oba warunki są bardzo czy podobne. Ja mam jedno pytanie konkretne. To znaczy, czy ktokolwiek jeszcze chce z nim współpracować? Nikt. Właśnie to jest tak, że w samym klubie nikt z nim nie chce współpracować. Natomiast, zgłosić. natomiast on zgłosił drużynę, zajmując tym samym, jest nowo powstałe stowarzyszenie kibiców, znaczy mm -hmm. nowo. No, powstałe od, od dawna stowarzyszenie kibiców, które z panem Popielarzem, z Dziewickim, czyli byłymi piłkarzami, by, byłymi, byłymi piłkarzami Polonii Warszawa chce, chce zgłosić Polonię Warszawa do rozgrywek trzeciej lub czwartej ligi. No ale... Okazuje się, że tymczasem tym, na razie miejsce na zgłoszenie jest zajęte przez projekt pana króla. No i jeżeli pan król, jego projekt zostanie odrzucony, a potrzebny do tego jest... Ty sojusznik... Bo ta, ty bo Okocimski brzętku już, już trąbi utrzymanie. Dzięki no. temu, że, że Polonia nie dostanie licencji na grę w no pierwszej jeżeli lidze. Nie, no, jeżeli, no tak, tak no to Polonia nie dostanie licencji na grę w pierwszej lidze, to ci mogę zapewnić. Moż możemy iść obstawić, tylko żaden bukmacher nie przyjmie tego zakładu. E, no ale WOSIR musiałby podpisać się pewnie pod tym wnioskiem i jeszcze, i pewnie najlepiej było, gdyby w ogóle nikt nie chciał z królem rozmawiać, wtedy te rezerwy, rezerwy Polonii, tak naprawdę najstarsza drużyna MKS-u Polonia, czyli zupełnie innego podmiotu ma szansę na uzyskanie, na uzyskanie yy, praw gry dla licencji seniorskich w trzeciej lub czwartej liczbie. tam paru całkiem niemłodych piłkarzy się też zgłosiło chęć No tak, pomocy. Ja, o Debe yy... grać nie będzie, ale, a, na pewno, nie? ale Dziewicki <coughs> ma zostać dyrektorem sportowym, no, Jacek Kosmalski chce... Co, chce powiem grać? Wam coś ciekawego. Przechodziłem ostatnio ulicą Foxal i minął mi właśnie Emanuel Olisadebę z małżonką. Tak, bo teraz jest w Polsce, nawet widziałem z nim taki program dość długi, był on i trener Engel opowiadali o... Który ma być dyrektorem sportowym, to stare, dobre tradycje Polonii. Menadżerem menadżer, menadżer menadżer, on, on, on i jego syn. Kto no, wie, może nie w roli piłkarza, ale kto wie, czy tam coś... Tam... No, granie w piłka to w tym programie mówił, tak, że, że nie nie on karierę skończył i już jakby to Natomiast, jest temat zamknięty. Yy, znaczy, to jest projekt taki, który Polonia w tym układzie wróciłaby do barw z 1911 roku, czyli swojej tradycyjnej biało-czerwonej tarczy. Byłaby stowarzyszeniem, spółką, kibice z zagwarantowanym pakietem większościowym, czyli sponsor, który przychodzi, nie mógłby kupić sobie klubu w całości i robić z nim, co mu się żywnie podoba, co jest pomysłem jedynym, jedynie rozsądnym i zdrowym. Graliby w niej piłkarze wychowani w mks Polonia Warszawa, w której gra na przykład Syn który miałby być dyrektorem sportowym. E... Stary Dziewicki, nie syn. Franciszek Dziewicki. Frank dyrektorem dziewicki będzie stary, stary Dziewicki. Stary, tak, tak. E, znaczy taki stary. No, w no tak. wieku, starszy, starszy od swojego syna. No, to, to wypadało. To, no, jak pamiętacie Udalena, w, w no jednym właśnie, z filmów tak, było tak, odwrotnie. No. No, był stary, tam ktoś tam i młody, i ten młody był starszy od tego starego. No. Byli spokrewnieni, bo jeden był No to tak nasi, jak redaktor ojciec, Karol jest starszy nie. od swojego ojca, redaktora Mrodzińskiego Tak, tak. No, no tak, jak ma 69 lat, no to jest prawie no. dwa razy starszy. No. I co? No. O czym chciałem powiedzieć? O tym, co chciałbym Aha. No i, no i w ramach jakby podziękowania i doceniania tego, co dla klubu zrobił trener Stokowiec zostanie mu złożona oferta oferta tego, żeby prowadził drużynę, On się, wszyscy wiedzą, że się na to raczej nie zgodzi, no bo On nie tak będzie z pracował w trzeciej lidze Stokowiec, jak teraz ma taki moment, w którym może poprowadzić klub lepszy, rozmawia z Krakowią Kraków z Jagiellonią się nie dogadał, no ale w ramach, w ramach jakby uszanowania tego, tego... No ale to tam. nie jedyna drużyna ekstraklasy, która się rozsypała. Są drogą, z tą Krakowią też jest dziwne, się następne. Chodzi mi o to, że tener stawowy, który tam już raz kiedyś. Z Krakowi, <dziobny> coś z Krakowi zrobił drużynę, y, potem go szybko wyrzucili, teraz wrócił. Y, y, y, Pozwolił im awansować znowu do ekstraklasy, ale okazuje się, że to. wcale nie ma pewności, że, no nie, że będzie raczej, dalej pracował. Nie, nie będzie raczej pracował. Y, y, y, wiem, że na przykład najlepszym trenerem w ogóle pierwszej ligi w zeszłym sezonie został uznany Piotr Mandrysz, który tak. już wyleciał <głos》> ze swojego klubu, no jest czyli trochę, z GKS u Tychy. Trochę ale jak jest, w Anglii. Nie, nie, jest... trochę jak w Anglii. W całej czołówce. Gdzie najczęściej zwalniają w Anglii trenerów? Tylko Węger został z czołówki Chelsea? Trenera zmieniła Manchester United oh. zmienił. No Manchester, Manchester, City... Manchester to trochę z innych przyczyn. No właśnie. United wiesz, jakby, jakby, no, jakby nie było... Po 1, sześciu, lat. <laughs> no proszę to nie jest trafiony. Nie, nie, przykaz. ale przepraszam Cię. Jest fakt, zmienił Manchester United trenera, Manchester City, City zmienił trenera. City też trenera? Z, z, zmieniło trenera, choć powinno to zrobić już 3 lata temu. Tym niemniej... <laughs> I tak go popatrz... długo trzymali. Mało tego, Tottenham też prawdopodobnie zmieni trenera. No ale to dlatego, że Wijasz Boas jest yy, kuszony do PSG. No ale... ale... Przepraszam cię, z pięciu drużyn no, zostaje razie, jeden węgiel. Na, na, na razie jeszcze nie Ale to. był <laughs> no. Także... No nie, nie, nie, nie, nie. Nasza, Polce, nasza, W Polsce zmienia się trenerów zdecydowanie szybciej pierwsza, i bardziej tak. irracjonalnie. Nasza niż pierwsza walnie. liga jest i czerpiemy z najlepszych wzorców, z Premier League. Zwalniamy wszystkich z czołówki. Mandrysza zwolnili, a stawowy to taki jak Capello w Realu Madryt. Co wygrali, to go zmaga. tego To go wyrzutam. <grym> tak, tak, naprawdę. To, to, to, to się zgadza. Ale i, I problem w tym, że oni chyba nigdy nie znaleźli nikogo lepszego, który by cokolwiek z tą Krakowią osiągnął. No tam nie chodzi o to, żeby lepszego od razu tam lepszego. Tak, a mimo to stawowy nie. No, no mało czy... trudniej, a nie łatwiej. No. Oni w ogóle mają dziwne miejsca tam. A się gra albo na kałuży, albo na suchych stawach. Tam w ogóle... Także trener stawowy ma najbardziej krakowskie nazwisko no. dla trenera, bo jeden jest stadion na suchych stawach, drugi jest na kałuży, no tylko na remonta pracować nie może, bo nijak nie pasuje. No tak, tak ale, w, ale w Hutniku i w, i, w, i w Krakowie, proszę bardzo, z nazwiskiem stawowy pracować. Wodnik-Szuwarek może być jego asystentem. Czyli Andrzej strajlał. Tak. Pająk chwad wszystkich brat. Tak jest wodny jest. pająk. Oczywiście, tak to prawda. Dobrze, czy nam jeszcze coś zostało? Tak, do Tomasz Majewski został mistrzem Europy. A i prawdopodobnie też został ten, Ziłkowski. I Ziółkowski a, to jest a, jest a, on a on, nie, Ziółkowski to mistrz świata 2005. W 2005. Tak, tak, tak. już... No tak, tak. Ale powiedział, że, to, to, że chyba będzie mu ciężko medal odzyskać, bo ci, ci dyskwalifikowani raczej niechętnie oddają te medale. I to jest w ogóle niezły skandal, bo ja, ja się kiedyś głęboko nad tym zastanawiałem. To znaczy, bo ta sprawa z Ziółkowskim wyszła już dużo, dużo wcześniej, ona tam wyszła coś 8 miesięcy temu. Znaczy tak z tym dalej. ich nie liczem, to w ogóle jakaś ściema, bo on był tak. dyskwalifikowany już raz, potem wrócił. Od tak, latach wrócił, tak. zdobywał medali i dopiero po paru latach ktoś wpadł na to, że możemy to sprawdzić. Tak? Bo to chodzi mi, chodzi mi o coś takiego, że na przykład taki Ziłkowski, który wtedy nie został mistrzem świata, to tak naprawdę, jeżeli biorąc pod uwagę ile on stracił na to, no tak, tak. jeżeli sobie weźmiemy pod uwagę jaką szkodę wyrządza taki doping i, i, i korupcja w sporcie to jest coś nieprawdopodobnego bo... wiesz, on, on zdobył brąz, jeszcze pół ale wyobraź sobie kogoś, kto dwóch zefalifikowali czyli tak. tam ktoś był piąty tak naprawdę no. a teraz ma brąz no to, czyst... jest, to jest różnica. Mieć medal, a być piątym. Chodzi mi o to, że wiesz, bycie medalistą to już jest jakaś karta przetargowa. Tak? W, Ale szukaniu jest... sponsora, w szukaniu sponsora, w, wynagrodzeniu, w wynagrodzeniu za udział w mityngach lekkoatletycznych. A tam ktoś był Możliwe, że tak. ten piąty on w ogóle gdzieś zniknął. Znikną, tak? Nikt go nie a tak, się nie by zainteresował. By stypendia... No... Wszystko po kolei. I co więcej, szansa na rozwój, bo to jeżeli bierzesz pod uwagę to, że jesteś medalistą takich mistrzostw świata, zyskujesz sponsorów, możesz sobie zatrudnić lepszy skład trenerski, który cię lepiej przygotuje do następnych zawodów i rozwinie twoją karierę. No, Niesłychaną. To tak, tak naprawdę przez, przez, i przez to, że to się toczy tyle lat, że teraz, teraz odbiera się za 2005 rok, to jest 8 lat, to mhm. jest jakiś absurd. No tak to. Trudno się ucieszyć z tego tak Przy współczesnej technologii, no, to, to, to, jest, to jest jakiś absolutny obłęd. I tak naprawdę można było kończyć karierę na przykład kilku właśnie innych sportowców, żeby mieli miejsce czwarte czy piąte i którzy mieli na ogromną szansę na to, na przykład, żeby się świetnie rozwinąć. Mhm. Nie daje się innym. Także Szymon Ziółkowski, No on sobie poradził, bo to jest duży talent, ale może byłby dużo wyżej. I może by miał już dużo większe osiągnięcia. No to smutna historia jest, no, no to co, mimo, mimo że, że nasi, nasi, nasi sportowcy dostają medale, no tak, te, to, to jest smutne, to jest po prostu smutne dla wszystkich, no. to jest jakaś tam zmiana w kronikach, tak? To tu, tu niczego więcej nie zmienia, że ktoś tam za parę lat jak sobie sprawdzi. No Właściwie ciekaw jestem, to... jak to jest, czy przypadkiem federacja na przykład teraz nie, nie, nie powinna wypłacić, znaczy, Międzynarodowa Federacja lekkoatletyczna to organizująca Mistrzostwa Świata. Nawet tak wypłacą, ale podejrzewam, że różnica między wypłatą nie, no za tak, srebrny i no złoty tak, medal tak. to już nie jest wielka. No jak mówisz, największa jest strata w tym, co się dzieje w na przykład międzyczasie, jak jak się... jesteś. No wiadomo, że złoty medalista jest oceniany zupełnie inaczej nawet niż srebrny medalista. Tak, to jest zapraszany no jako gwiazda, gwiazda tak. i też ma inne... inne... Konradia. Na innych no, zrobić jest, no. Jak już jesteśmy przy smutnych historiach, to słuchacze nas się pytali, czy poruszymy sprawę Broad Peak i wyruszające tej ekspedycji po ciała. Ja myślę, że chyba nie poruszymy, bo tutaj ta cała historia doszła do takiego poziomu emocji, i takiego poziomu szczegółów, że ja generalnie nie czuję się w żaden sposób kompetentny, no ja dzisiaj, żeby się na ten temat wypowiadać. Ja, ja dzisiaj widziałem taką krótką rozmowę z Jackiem Berbeką i no tam rzeczywiście emocje już bardzo są złe, bo tak. są już oskarżenia wzajemne. Na stronie głównej gazety jest duży wywiad z Ryszardem Gajewskim, który generalnie właśnie słuchacz nam polecał. Jak sobie przeczytałem, no i to jest wstrząsające. Ostatnio, Ostatnio okazało się kilka ciekawych wywiadów bardzo ostry, tak, tam naprawdę z tam już, już Naprawdę na ostro idzie pomiędzy... Ciężko mi powiedzieć, bo ciężko mnie jakby ocenić, kto ma rację tak naprawdę. Natomiast, no, no właśnie o to chodzi, że tak naprawdę znaczy tam nie prawa trawiliów tak. i nie wiedzą, co się tam działo. To znaczy bardzo jest szansa na to, że ta wyprawa po ciała, to, bo to, tak, tak się nazywa, no ale to, to, to tak jest, no, ta wyprawa, która... to nie, nawet nie chodzi o to, że to jest wyprawa po ciała, tylko... To jest tak, że rodzina Berbeków na przykład chce wiedzieć, co się wydarzyło. No tak, no to to, I to, jest, i to, to da jest da wyprawa. Tak? tak, tak. I to jest wyprawa, która ma na to, na to pytanie odpowiedzieć. To znaczy w momencie, w którym będą, znajdą ciała, zna, jeżeli znajdą oba ciała, to jest szansa na uzyskanie bardzo wielu odpowiedzi. Bo środowisko no. się bardzo podzieliło. No, Podzieliłeś na tych, którzy w tej chwili mocno atakują tych dwóch, yy, yy, którzy zeszli i którzy... Na przede wszystkim Bieleckiego. Tak. Mm, no, tak. Chyba obu, no tak naprawdę, no, bo obaj, jest... obaj tam dotarli do obozu i na tych, którzy ich bronią, no a tak naprawdę no wiesz, no, gdzieś tam trudno dociec teraz prawdy i nie wiem, oceniać gościa, który sam czuje, że za chwilę może znaczy, nie co, zejść. Z tego, a... z te, znaczy właśnie to niestety, znaczy to jest tak, że jakby z tych informacji, które o który mówią inni wspinacze, którzy jakby analizowali tą sytuację, to, to oni mówią, że w środowisku generalnie było powiedziane, że Bielecki nie wraca, że Bielecki zostawia ludzi, że y, nie postępuje fair wobec... Y, ale wiesz, ale panie Przemku, musimy no mieć ja coś wiem, na uwadze. Po, Podkreślają pod, tak. to wszyscy. Podskryczają tak. to wszyscy himalaiści. Natomiast mi jakby ciężko tutaj powiedzieć, że na pewno ten, te osoby, które tak mówią mają rację, no bo po prostu nic ten Pomoc temat nie wiem. Pomoc jako taka jeżeli... na, 8, na powyżej, powyżej 8 tysięcy metrów przy zejściu, przy ataku szczytowym. Bez. Pomoc jako taka dla drugiej osoby w zasadzie jest niemożliwa. Znaczy nie ma szansy go, no, nie wiem, go, nie, zniesie, jest, jest, jest wyliczenie zrobione przez ekipę, nie, ekipę to, to, jest, to jest po prostu niemożliwe do zniesienia, tylko... do zniesienia jednego człowieka z wysokości powyżej 8 tysięcy ludzi żeby go transportować do obozu niżej potrzeba jest 17 osób to jest niemożliwe, więc to jest, to jest jedna kwestia, to jest jedyne to znaczy jedyna pomoc jaka jest, to jest pomoc mentalna w sensie, że potrafisz nam pomóc przy biwakowaniu ewentualnie choć to też nie jest aż, aż taka pomoc no ale przynajmniej w jakichś najdrobniejszych rzeczach w momencie, w którym ta osoba nie może wykonać, ktoś może mu pomóc, coś za niego zrobić w sensie przygotować go do biwaku czy coś takiego, to jest jedne, ale głównie to jest wszyscy to podkreślają, to jest pomoc mentalna. W sensie takim, że nie jesteś sam i ewentualnie możesz pomagać. Problem w tym, że to do oceny, czy jest to możliwe, czy nie jest bardzo trudne. Znaczy, no... Widziałem dokument kiedyś o ekipie amerykańskich, ekipie Amerykanów, którzy wchodzili na Monteverest. I... Są przypadki, jeszcze, jeszcze ci przerwę, jak, jak czytałem różne wywiady i z Pustelnikiem i, i z kilkoma innymi Himalajistami, bo teraz ukazało się idę sporo. Poczekajcie, bo, tak, bo ja szukam takiego fragmentu, bo to tak, że nie jest możliwa pomoc. Fragment tego wywiadu. Y... Znaczy są, są przykłady, które pokazują, że można i nie można, okay, znaczy, uwaga. Że, że czasami to, to udaje się mały, pomóc, mały a czasami cytat. nie. Leszek Cichy, pierwszy zimowy zdobywca Ewerystu powiedział, że Małek i Bielecki fizycznie nie byliby w stanie sprowadzić do obozu Berbeki i Kowalskiego, gdyby coś się stało. Odpowiedź. Pawłowski miał złamaną nogę na Nanga Parbat, a udało się go sprowadzić. Kowalski, który miał deteriorację, tuż przed szczytem, sz, szczytem szedł powoli. Maciek Berbeka to widział i szedł z nim, a Bielecki pobiegł na szczyt. Ani jego, ani Małka nie interesowało, że Kowalski czuł się źle. Złamali podstawowe reguły. Po wejściu na szczyt uznali, że są już tyle przed nimi, że nie będą czekać. Kowalski był słabszy, powinni o niego zadbać. No wiesz, ale z drugiej strony są też historie, które opowiadają o tym, że, że, że, że, że, że him, himalaiści, himalaiści na przykład zostawali pomóc innym i ginęli tak samo wszyscy, jak i oni. Tak. tak, ginęli wszyscy. I właśnie chodzi weź o to, że uwagę, są przykłady NATO, uwagę, i NATO i to. i to jest uwagę, jaka bardzo była godzina. Wybuch. To jest ten, bardzo trudny to, wybór. No, w tym samym jak... wywiadzie jest, że... Znaczy, wiesz, no, mi jakby ciężko to ocenić, ale to jest napisane, że to, że on się tłumaczył, że musi zejść z tego powodu, że robi się ciemno, to tutaj y, odpowiedź jest taka, że jest no nie. to bzdura, bo nocowanie jest normą. I w tym momencie, jeżeli ktoś ma... Tylko nie tylko wchodzenie Nie, też że... nocowanie. Po prostu robi się jamy, i się do tej jamy chowasz. Bo różnica, czy jesteś w namiocie, czy poza namiotem, to jest różnica dwóch stopni, tak naprawdę. Nie, ale różnica, czy jesteś na ośmiu, czy na siedmiu i pół, już jest Ogromna. ogromna. No, no, ogromna. to już jest poważna. Nie, nie, no, tym, nie, nie, jesteśmy, poza, w nie jesteśmy w stanie teraz tego to, to, to ludzie, którzy są wtedy tam na górze, oni wiedzą, jaka jest temperatura, jaka jest prognoza pogody, jakie są warunki wszystkie, tak? Jak, czy są ludzie, którzy zostawali na noc i na przykład zasypiali, tak? No jest, jest I, się I się nie budzili. No, bo no, nie, no, nie, nie, nie, zasnąć, no nie, no nie można zasnąć. Nie można zasnąć, ale są Biwak, byli tacy, za nie to, I koniec, no. zasnąć. tylko że I to, żeby nie iść. Tak. Ja, ja, ja, jestem, nie, no, czy... ja jestem generalnie zwolennikiem zostawienia tego całego tematu na, na, na, w takim punkcie, w jakim, e, jakim, e, w jakim on był. W momencie... ja nie, to jakbym oceniał, czy e, ktoś w kosmosie wychodząc za statek kosmiczny robi dobrze czy źle? No skąd ja mam to wiedzieć? Nie, no to, nie no, to wiem, to, no, bo to po prostu nie o to, że wiem. wiesz, generalnie no, no w pewnym momencie masz wybór. Czy chcesz ryzykować własne życie, żeby ratować inne? Znaczy nie no, no ja mam z, z, tego, ma... z, tego, z tego, co tutaj przeczytałem, wynikają jakby dwa podstawowe zarzuty i dwa podstawowe jakby problemy i pytania. Po pierwsze to jest tak, że sam pomysł na ten program jest dobrym, na ten polski himalajzm zimowy to się bodajże nazywa, jest bardzo dobrym pomysłem. Ale został z tego co wiem zawieszony. No tak, no ale że generalnie to, sam pomysł jest bardzo dobry. Znaczy natomiast został zawieszony, zostały zawieszone dotacje z Ministerstwa Sportu. Natomiast problemem natomiast... Bo następna wyprawa rusza znowu. Hmm. Teraz wróciła z Daula w Giri i rusza następna. Natomiast według Gajewskiego problemem są dwie rzeczy. Pierwszym problemem jest to, że pewien etos polegający na tym właśnie, że ważniejsze od wejścia na szczyt w sytuacji, kiedy widzisz, że twój partner jest po prostu na granicy i że się źle czuje, ważniejsza jest pomoc partnerowi. Wracaniem on tej mówi o czeskich na przykład spinaczach, którzy podobno w tym roku mogąc wejść na szczyt, widząc jakiegoś spinacza, którego w ogóle nie znali, pomogli temu wspinaczowi, a nie pchali się na szczyt i mówi, że dla polskich młodych spinaczy jest to nie do pomyślenia zrobienie czegoś takiego. To jest pierwszy problem według niego, czyli pewne jakby no, ale to jest tylko... odejście od pewnych norm moralnych, które były znaczy, wcześniej, tak, znaczy, wiesz, a jeszcze... drugie to jest to, że on uważa, że sam, sama, idea, sama idea tego programu jest słuszna, natomiast, że nie ma jakby wykonawców, dlatego, że ci wszyscy młodzi wspinacze są za mało doświadczeni, żeby podejmować się naprawdę trudnych wyzwań. No ale to wiesz co, to, to jest tak jak rozmawialiśmy. Ta wyprawa, która się odbyła teraz, i ta, która się odbywa następna, to są wyprawy właśnie przygotowawcze. Znaczy, to jest kwestia, te, te wyprawy są organizowane, to nie jest program obliczony na dwa lata do przodu, że idziemy i zdobywamy, tylko to jest program obliczony na tym, że przez pierwsze dwa, trzy lata przygotowujemy Himalajistów, tych mniej doświadczonych. Oni właśnie teraz latem no tak, zdobywają, to, zdobywają doświadczenie w czasie, żeby potem atakować. Bo ja, ja pamiętam, znaczy ja tam nie, nie jestem jakimś specjalistą, ale no teraz da, to była zimowa. Stąd, nie, nie na już była letnia. To stąd, już była stąd, stąd, słuchając różnych tam wiadomości sportowych przez tyle lat, no to o tych wejściach na szczyt czy też czyta ten szczyt nawet? Nie wiem. Też słyszałem i ty, nie, nie pamiętam y, sprzed y, iluś tam lat, jak się mówiło o wejściach, nie wiem, kukuczki czy, czy, czy, czy tych y, gwiazd, to nie było tak, że szło czterech i wszyscy czterej wchodzili tak, na szczyt, dokładnie. tak? Zawsze do... do ataku było wybieranych, y, nie hmm. wiem, no. Sukces był wyprawy, ale na szczycie był jeden albo dwóch. I tak? że tłumaczenie, że po prostu jest I okno pogodowe był, i że wszyscy są. Jeśli chcą ktoś wejść, był słabszy, tak. to nie szedł, to czekał tak. i był w jakimś tam odwodzie, tak? Więc jakby tutaj jest to dla mnie dziwne, że. Znaczy, wiesz, tutaj, w tej chwili to, właśnie chodzi nie, o no, to, tutaj, że, że to, oni. Że tutaj, to ja ja rozumiem, ja, to, bo... bo ja słyszałem do odmiany, czy tam czytałem wywiad z Wielickim, że tak naprawdę każdy z nich, z tych czterech ludzi, podjął decyzję, że chce iść. tak? Nie, nie było takiego rozkazu, że muszą tam pójść no, Ale wszyscy. Gajewski mówi, że decyduje kierownik i że on był na przykład na wyprawie, której kierownikiem był Zawada i że przez lata miał do Zawady był ogromny żal, dlatego że Zawada powiedział wchodzi kukuczka i ktoś tam jeszcze, mm -hmm. a całej reszcie, żeby się nie wyrywali, to jeszcze kazał tam nosić jakieś rzeczy po obozie, żeby, żeby, żeby na pewno nie poszli. Tak? No właśnie, tu, tak za, tu to mówi, za, zabrak tak. zabrakło tego tak, trochę. Tak. Ale, ale, ale, ale, ale po zbarwają. latach... Nie, no, Ale ale, ale z drugiej strony musisz wziąć pod uwagę to, że tutaj, że to, tak jak rozmawialiśmy przed podcastem, że y, wiadomo, że najsilniejsi są małe i Bielecki i oni, generalnie rzecz biorąc, oni powinni wyjść do ataku. Mm -hmm. I z drugiej strony Krzysztof Wielicki ma swojego przyjaciela Macieja Berbekę, który już był na tym szczycie. Prawie I teraz nie. Tak, prawie był. Tak. I, teraz, I teraz jest szansa zdobycia ataku. On się czuje dobrze i chce atakować. I teraz powiedz temu człowiekowi, który po nie, to pojechał na tą podróż. No ja właśnie ja to rozumiem, no tylko, że w tym momencie, no jeżeli no, jest tak, no, wiesz, to... Wiesz, masz, masz przez co, co niezwykle Bielicki, doświadczonego z tego, co i teraz on, on musi podjąć tą decyzję tak no naprawdę... Tak, no wiesz, no, no, no, zostawił ja decyzję... Rozumiem z, Bielicki zostawił, Bielicki nie podjął decyzji. Z tego, co on mówił, zostawił decyzję każdemu z nich z osobna. Tak. Każdy z tych czterech ludzi miał sam zdecydować, czy czuje się dobrze, ma iść, czy ma nie iść. Więc no, dla mnie w tym momencie, jeżeli każdy z nich indywidualnie decydował i każdy na swoje ryzyko tam poszedł, to jest trochę, trochę. mówię, zwolnienie z obowiązku pozostałych, Ale martwi się o resztę. Jak oglądałem ten program i tam były, bo, bo wszystkie te rozmowy przez krótkofalówki były nagrywane, mhm. i jak były cytowane, tak TVN zrobił taki krótki dokument o, o, o tym wejściu na Broad Peak, I jak się słuchało tego rozmów, właśnie Wielickiego i, i Berbeki. To było na zasadzie. No, nie będę cytował, bo tam padały przekleństwa, ale wiesz. No, nie, no, wydałem, nie, acy, nie, nie, nie, Berbeka nie. mówił nie pierdol, idziemy, no. jest ładna pogoda tak. i po prostu idziemy. No. Tak. I, i, i, I on chciał po prostu wejść na ten szczyt. No. No. I, i jak a, Wielicki, odmówić, a Wielicki ukazał schodzić, no. Dobrze, myślę, że możemy skończyć. Słyszałem tym, że, to i słyszałem to, a Wielicki, no to umówmy się. Kto wchodził z cichym na Monteverest u Zawady? Bielicki, no te. Tak. No. Nie, no, no obaj, obaj mają ogromne zasługi. obaj byli. Niezwykle, są, byli Wracając do tego, niezwykle, co, co widziałem, co widziałem, no, co, co, o czym jest... mówiłem, oglądałem dokument o amerykańskiej ekipie, która wchodziła na Monteverest, i tam jest taka scena sfilmowana. Jak dyrektor wyprawy, kierownik, siedzi i przez radio wydaje polecenia gościowi, który twierdzi, że się doskonale czuje i brakuje mu do szczytu Monteverest około 50 metrów. Z chłopem nie ma w ogóle żadnego kontaktu, tak? Jest tak niedotleniony mózg, że gość żyje już w jakimś zupełnie swoim tam świecie i gdyby nie to, że przypadkowa ekipa. Monteverest, no to tam jest dosyć duży ruch. Nie? To, to nie jest... To nie, to niesam... Teraz to można by porównać go z Giewontem. No nie, ale, ale generalnie podobno na Monteverescie rzadko jest się samemu. Na szczycie. Teraz? No tak, to jest tak, to niemożliwe. To teraz, teraz jest to niemożliwe. Tak. zasuwają. No. No. no tam, no tak co się... no, nie, no, nie, no, no nie są to ponad, panie w szpilkach. Ponad, ale... Ale, ale to jest tak, że rocznie na Monteverest wchodzi teraz ponad 300 400 osób. No to, to, jest, to, jest, to jest ogromna no to, liczba. No. dobra, bo ja taka, może, może skończymy. Tak. I wiesz, i no i po prostu gość wydaje polecenia, polecenia pod tytułem Wstań, podnieś się. I on w ogóle nie reaguje. Chłop mówi, nie, ja poczekam tutaj, posiedzę, chwilę odpocznę. No, to było złapie, tak samo. No. Złapię oddech, oddech. Gdyby nie to, że szli ludzie po prostu na szczyt i też nie sprowadzili typa od razu, tak? tylko po prostu poczekali, po, po, po, popatrzyli na gościa, powiedzieli, dobra, siedź tutaj, no to siedzisz, siedzisz. tak? Weszli na szczyt, pora była wczesna, pogoda była świetna i weszli i po prostu zmusili go, wzięli radio od kierownika, który wydał polecenia im, co mają zrobić. Oni go zmusili do tego, żeby wstał i do tego, żeby sukcesywnie, umówmy się, Monteverest szczytowy to nie jest jeden z najtrudniejszych szczytów w, Himala w Himalajach. No jeden z łatwiejszych. No, no, no, no. Była pogoda, była odpowiednia godzina. Dało się człowieka zmusić fizycznie siłą do tego, że ma wstać i pójść razem z nimi. I ściągnęli go do, tak, te, ściągnęli, No szedł po prostu z nimi, ale... Gdyby nie to, że oni w tym momencie tam byli, człowiek mówiący do niego przez radio, nie byłby w stanie go do tego zmusić. Miał chłop szczęście, tak? No, no nie wiem, czy było tak w tej sytuacji. Ciężko jest mi zgadywać, ale wiem, jak działa ludzki mózg wtedy, kiedy nie dostaje odpowiedniej ilości tlenu. Mimo tego, że tlen chłop miał, tak? Do normalnie miał butle z tlenem, i no ale wysokość, temperatura. No, czynniki, o których my normalnie nie mamy zielonego pojęcia, jaki mają wpływ na ludzki organizm. Gość stracił poczucie rzeczywistości, i już no. Nie no tak jest, no, to jest tak nieprawdopodobne wysiłek organizmu, zakwaszenie organizmu to jest nieprawdopodobna historia, o której nie mam dzielnego pojęcia. No, że może skończmy gdybanie tysięcy. bo też mi taka refleksja tak. przychodzi, że jak sobie gdybamy na temat różnych rzeczy związanych z takimi dyscyplinami sportu jak piłka nożna to możemy... Znaczy to, to taki jest temat trochę też, w który to, tam poruszaliśmy jest, kiedyś tak. i wywołany teraz trochę też przez ludzi, którzy nas słuchają i jeżeli chcieli żebyśmy to coś znaczy, tutaj... on jest też wywoływany również też... I nie, nie, znaczy ja no ogóle, bo, jakby... bo, bo on powrócił, bo on powróci, bo było tak, ja Wiesz, miałem wrażenie, bardzo, że, że, że, on już ucich, że on już ucich i, i że generalnie że Nie, robienie z tego Smoleńska teraz w ogóle i opowiadania że... tego, że jakby były czarne skrzynki, to byśmy odsłuchali teraz czarne skrzynki, a jakby można, to wysłalibyśmy tam y, trzy grupy śledcze i mierzylibyśmy, czy, czy brzoza jest obcięta na tej, czy na tamtej wysokości. No nie, Jaki nie, to nie. ma w tej sytuacji y, sens? Nie, no właśnie od, od... O tym chcę mówić, że jakby media znowu podchwyciły temat, nie wiem, z braków innych czy, czy, czy, czy jakiegokolwiek ja innego to jest, powodu. To jest świetny temat dla mediów. A jeszcze jak zaczną się w środowisku między sobą pałować, bo jeden nie lubi drugiego i powie o nim, że zawsze biegał na szczyt, bo generalnie to. Wiesz, znaczy nie, bo tak. Ja, tak? Ja, ja na przykład jestem zdziwiony. Ja na przykład jestem zdziwiony momentem, w którym się pojawia znowu ta dyskusja. Znaczy, to nie jest żaden moment, bo do ogłoszenia wyników komisji tej, która bada przyczyny, znaczy przebieg całej wyprawy na Brudpik, jeszcze są chyba bodajże trzy tygodnie, a sprawa wyszła dwa tygodnie temu. I nagle nie wiadomo skąd po prostu pojawia się taka historia, po której. Znaczy media zaczynają o tym pisać, znaczy dwie gazety zaczynają o tym pisać znów, po tygodniu odzywa się właśnie ktoś z ministerstwa i, powie, i mówi, że wstrzymuje dotacje dla polskiego himalajizmu zimowego i tak naprawdę nie wiadomo skąd, nagle nic nie było wcześniej, nie, nie ukazało się cokolwiek, co mogłoby wywołać tą dyskusję, znaczy nie ma przyczyny, żeby wracać do tej dyskusji, to już ja rozumiem jakby się ukazał ten raport. I wtedy na przykład rozpoczyna się znowu dyskusja na Przyczyna ten temat. Przyczyna jest taka jak drążenie transferu Lewandowskiego po przez polskie media jak się nie ma o czym pisać, to najlepiej jest wziąć temat, o, o którym no, już ktoś rozmawiał temat, temat Lewandowskiego wywołuje on sam i, i nie, jego menadżer, abs absolutnie a, nie. może nie Lewandowski a jego menadżer, który, bez który już trąbił jeszcze... na lewo i prawo, jak to wygląda ten transfer i rzucał, rzucał historię, no nie trąbił, Poczekam, no, jak gdzie, nie trąbił no, że a, a, a w których, nie. nie w Polsacie chciałbym... mówił o tym? nie, w TVL, Raleigh, i chciałbym... to odpowiadał na zadane Dobrze, chciałbym pytania. wam przerwać na chwilę i powiedzieć dwie rzeczy, pierwsza rzecz to chciałbym zakończyć jakby tam jeszcze taką małą mi się a propos różnych góry i trudnych dróg, łatwych dróg, łatwych gór, trudnych gór. To jeszcze w tym wywiadzie z Gajewskim jest jedna taka smaczna anegdotka, jak był bardzo młodym wspinaczem i razem z kolegą postanowili zdobyć pik Lenina. I ten pik Lenina, że go zdobywali i nagle z dużą szybkością minęła go grupa wspinaczek, które okazały się miejscowymi rosyjskimi kucharkami, które znudziły się, bo tam były miesiąc, gotowały w obozie. W sumie, że to jest taki trudny szczyt został właśnie przez lepiej zaaklimatyzowane kucharki. No to jest, to... wiesz, to jest podobne jak historia z Szerpami, no tak naprawdę. No, szerpowie towarzyszą Himalajistom z całego świata, tak naprawdę od początku tego. I jak się ktoś dobrze zainteresuje historią szerpów, to nagle zorientuje się, że... Kto jest wyczynowcem, sportowcem? Kto tu jest kto takim jest, tak, prawdziwym wyczynowcem sportowcem? Pokażem. No to jest, no, to ale jest to wiesz, historia. No wiesz, warunkowania genetyczne, wszystko na razem, przy, no, Oczywiście. przystosowanie tak. do, do warunków. No a jeżeli ktoś wchodzi na, w, w, przez całe swoje życie kilkadziesiąt razy na Monteverest, no bo taką ma robotę, nie? No. To jest tak jak ludzie, jak nasz wspólny kolega Michał Chorodeński opowiadał, jak on wchodził na Kilimandżaro i on mówi, że miał ciemne plamy przed oczami, bo już trochę mu powietrza brakowało, a goście, którzy goście, którzy nieśli jego bagaże szli palili peta za petem i żartowali nie, oni generalnie biegali z tymi bagażami on chłop zdrowy, trenujący sport, uprawiający całe życie szalec mówi, że trochę mu ciemno tam mroczki przed oczami, zastanawiam się czym ma powietrze właśnie złapać, żeby zrobić następny krok, No tego, że na Kilimandżaro idzie się normalnie kurczę Alejką. jak na, jak na... Kopę Kondracką, no. u nas tylko jest dwa i pół Trochę wyżej. Większy. Trochę wyżej jest, no. no tak. No, ale, ale to tak jest szczyt. No. no ale to właśnie to jest to, że w pewnym momencie to trochę wyżej robi różnicę. nie? A do Lewandowskiego wracając chciałem powiedzieć, że wyszło na moje. Że co? że nie podpisał kontraktu. No, nie, to po, posłuchajcie poprzedniego podcastu, powiedziałem tam jasno, Lewandowski od dawna jest dogadany z Bayernem, no problem polega na konflikcie pomiędzy menadżmentem Lewandowskiego i samym Lewandowskim, a klubem, który go nie chce do Bayernu sprzedać. I koniec. A pewnie go sprzeda. A teraz, teraz, teraz już doszło po prostu poszło nie, na noże i teraz już nie, nie, to w Niemczech to nie ma tak, że tam na noże. No, to, to, to nie jest sytuacja Atletico Real no czy nie, ale jeśli oficjalnie, Real. oficjalnie w prasie już i prezes i właściciel no. mówią, że Wszędzie, Wszędzie, tylko nie do Majernu. Wszystko tak? no kwestia to... ceny. Wszystko no, kwestia nie, ceny. Ja nie, nie, myślę, że to nie, nie ma tej mowy ja, żadnej znaczy, Mało eleganckie, jeżeli rzeczywiście to, co, to, o czym ja również wiem, tak, ze źródła, którego podać oczywiście nie mogę, <głos》>, że, że rzeczywiście była gentleman's agreement. tak, no, była, podali... ale, on, ale właśnie na tym polega problem, że w tej chwili zarząd klubu postaci prezesa idzie w zapartej twierdzić, że niczego nie było, że nie znaczy, było nie, tego, pod, co było. Podpisać tego nie można, ale jeżeli oni się rzeczywiście umówili, potem nagle się okazało, że Lewandowski strzela cztery bramki Realowi, Lewandowski ciągnie, jest najlepszym zawodnikiem Bundesligi i najlepszym napastnikiem po raz kolejny tak, w Bundeslidze i nagle oni się orientują, że tak naprawdę to chcieliby 10 baniek wytargać więcej, więc może to mało eleganckie jest tak ze strony, ze strony Borussii w stosunku do zawodnika, a z drugiej strony no tutaj yy, też nie no, wiemy dokładnie, jak to wyglądało. Więc znaczy, tutaj też możemy no, wiemy, sobie tak dybać, że to chodzi o kolejnych 10 no, baniek. tak, no, znaczy, nie... tak no, nie wiemy, czy 10, czy 5, czy, czy 15. Tak? Wiemy, że wartość, wiemy, wiemy, jak wartość rynkowa zawodnika w takiej sytuacji rośnie. To jest zawodnik, przypominam, jemu mu się za rok kończy kontrakt. Więc kupowanie zawodnika za 30 milionów na rok przed końcem kontraktu, to też jest, to, to jest, to jest bardzo droga historia. Tak? Znaczy ja myślę, że wiemy jedno w tym momencie. Wiemy, że jeżeli ten impas w, tym, w jakiś sposób się nie zakończy, jeżeli strony nie dojdą do jakiegoś sensownego porozumienia, to będzie bardzo źle. Dla Borussii, dla Lewandowskiego, dla Bayernu można Bayern sobie poradzi. Bayern sobie poradzi. No, ale Lewandowski, no, wiesz, chcesz zmienić klub tak naprawdę, i co? Ile razy kończyło się to strajkiem w wykonaniu zawodu? No i tak się chyba skończy tutaj. Znaczy, jeżeli tego chce Borussia, no to nie wiem, czy Lewandowski jest tego typem, takim jak, nie wiem, Maszerano czy kilku innych piłkarzy, którzy jak stwierdzili, że oni to mają w dupie, bo są dogadani na, na określone pieniądze i po prostu nie trenuję, nie gram. No niech mnie zmuszą, tak? no, proszę bardzo no, ale to widzisz, no to, ale to przed chwilą rozmawialiśmy z Filipem który właśnie mówił, że, że taka postawa to jest w ogóle absolutnie kuriozum i zaprzeczenie tego, po co się wychodzi na boisko i po co się zostaje ale, sportowcem ale to nie no. jest kwestia wojska, jeżeli ty się umawiasz ze swoim dyrektorem i on ci mówi, słuchaj, nie ma problemu puszczę cię po czym dyrektor ci mówi, strzeliłeś 4 gole zmieniłem zdanie, nie, nie puszczam cię no to przepraszam, jeżeli twój szef nie dotrzymuje słowa, to dlaczego ty masz go dotrzymywać no nie, jesteś związany kontraktem no, no Kon, no, kon, no, no podpisujesz no, kontrakt, podpisujesz wiesz. zobowiązanie, no. to jest jedna kwestia a czy taka rozmowa była, czy nie tego nie wiemy, no, no, to możemy to, się domyślać nie, no, to, to, że była umowa między klubami dżentelmeńska, to wiemy no ale to no, no, no, ludzie ze sobą rozmawiają o wielu rzeczach nie, ale takie rzeczy dzieją, działy się w, i w Niemczech i w wielu innych, w wie, no, wielu, wielu innych krajach, gdzie dzieją się, regularnie się dzieją tak? nie można podpisać tego, bo gdyby, gdyby, kluby, gdyby Lewandowski podpisał kontrakt z Bayernem to Bayern musiałby płacić takie odszkodowania, jak w wypadku paru innych piłkarzy, łącznie z, z Ronaldo, Nazari Dobrze, słuchajcie, zamknąłbym ten temat, bo do niczego nie dojdziemy i dopuściłbym nie, no? do głosu redaktora Magdzieża, który zaraz zaśnie tutaj. Niech się... Ale a propos czego? Nie wiem, co kolejnych wymyślić. Ja <głos> powiedz, bo, bo nie mogę na ciebie patrzeć. <głos> <głos> <głos> jak tak śpisz? Bo ten, ja ten, dzisiaj bardzo wcześnie wstałem i już no. trochę mi ten... No rozumiem cię. Organizm odmawia posłuszeństwa. No to dyktaryjka, jak ci się uda ciekawa dyktaryjka, Katysław powoli kończysz. A propos niemieckiego. Nikteryka. Coś miałem, ale chyba nie pamiętam. Jak zwykle. Brak jest Co się działo w ostatnich czasie jeszcze? Bo to była propos jakiegoś nowego wydarzenia, coś tam gdzieś się Ale polityka sportowego? Siatkarzy? Nie siatkarzy chyba. I najwyższe miejsce w rankingu Janowicza 22. Też nie. Kolejny ćwierć na Radwańskiej. Nie. Nie o no, tenisie to moglibyśmy porozmawiać, bo ja mam dużo refleksji yy... a, to nie wątpię, a, o, o, o nie wątpię, o tym redaktor nie ma <grym> nie, nie, bo, nie, bo generalnie przestaje mi się podobać no, kierunek, w którym rozwija się tenis, o czym pisałem w komentarzach na facebooku bo zaraz zacznie się, zaraz zacznie się Wimbledon, na którym jest jeszcze wolniejsza trawa niż była w zeszłym roku Wimbledon, Wimbledon. I, yy, yy, a, a, chcę powiedzieć, że drużyna Parko reprezentuje styl wczesnego Wimbledonu ale jeszcze Wimbledonu tak jest yy, Natomiast tak, tak. z czego jesteśmy dumni ja próbuję to zrewolucjonizować ale mi się nie udaje reprezentował go również nasz gość Filip Kliszczyk tak, to prawda natomiast mówię, jeżeli dążymy do unifikacji wszystkich nawierzchni to po prostu po cholerę grać na twardej, na mączce, na ziemi na... Na, na trawie jeżeli na wszystkich mamy piłki mają mieć, ten sam, mają mieć różne ciężary po to żeby chodziły tak samo szybko albo tak samo raczej wolno bo wszystko dąży ku temu żeby, żeby tenis był grą coraz wolniejszą żeby się jak najdłużej w telewizji reklamy sprzedawały jeżeli trawa w Wimbledonie przez 200 lat była dobra a teraz nagle jest za szybka do telewizji bo gra wolę jest za mało widowiskowa i trzeba grać wymiany więc trawa musi być tempa i, i zmienia się gatunki jeżeli mączka na Roland Garrosie jest, musi być jej więcej i musi być głębsza, i, nie, i nie. zawodnik w przerwie między, między gemami prosi o polanie kortu, dlatego że piłka staje, to jest w ogóle jakiś dziwny kierunek zmian w tenisie, który mi się nie podoba i podobać mi się nie będzie, niestety. I doprowadzi to do tego, że do usranej śmierci będziemy oglądali pojedynek Dziokowicza z nadalem. Tyle. We no wszystkich no. turniejach. We wszystkich. Nadal już. Nie będzie już takich sytuacji, że przyjeżdża Goran Iwanisewicz i wygrywa, i wygrywa Wimbledon. Dlatego, że zawodnik dobrze serwujący po prostu na Wimbledonie zabrało mu się, zabrało mu się atuty z ręki. Zawod... Będą Przebijacze se będą grali teraz w tenisa. Wybitni dwaj przebijacze. U kobiet będzie serena wygrywała wszystko. Ona no, nie jest wybitnym dwóch. przebijaczem. Co? Serena? Serena. Nie, serena nie jest wybitnym przebijaczem. <głosy> Próbowa bzdur w sporcie to też. A to jednak o próba mi się coś przypomniało, bo wystartowała To jest Liga, to jest właśnie. Liga Światowa, wystartowała, a? która w tym roku yy, władze siatkarskie potrafią, jeśli chodzi o wymyślanie regulaminów, to są w ogóle mistrzami a, świata Tak, to prawda bzdurny, bzdurnych. I regionu, no. Tak, no bo zrobili teraz, jak nie wiecie, są teraz trzy grupy, po sześć drużyn, i z tych yy, trzech grup wychodzi pięć drużyn tylko. Czyli z dwóch grup wychodzą po dwie, a z a jednej, jednej wychodzi grupy... jedna. Dlaczego? Tak, tak. Bo w tej jednej umieszczono słabsze drużyny. I w związku z tym mamy dwie grupy z sześciu drużyn mocnych i stąd wychodzą dwie drużyny, które awansują mocne. dalej, mocne, i takich słabiaków i z tej wychodzi jedna i wszystkie pięć jadą na Final Six plus gospodarz. I to tak jest ciekawe, ciekawa koncepcja, bo okazuje się, że lepiej być w rankingu na miejscu trzynastym niż na miejscu dwunastym. Jak jesteś dwunasty, no tak, to, to wpadasz do tej silnej grupy i jesteś tak. przegrany, na pewno nie awansujesz, a taki trzynasty w swojej grupie ma szansę, ma szansę jak wszystkich sklepać. Tylko teraz pytanie, po co on jedzie na to Final Six? Bo prawdopodobnie jeśli on jest słabszy i wszyscy go uznali za słabszego, to on tam jedzie po to, żeby i tak wszystko przegrać. No tak, no, ale też musimy wziąć pod uwagę, że yy, yy, jeżeli... Znaczy, to, po raz kolejny, Liga, Liga, Liga, Liga Światowa się okazuje, nie ma nic wspólnego ze sportem, jest to no po nie, prostu... nie, no, Liga Światowa to jest biznes. Przez no, zarabianie jest... pieniędzy. Tak no. jest, no to tam biorą drużyny te, które płacą za to, żeby być w Lidze Światowej, i, a, a nie te, które są w rankingu, jakieś tam najlepsze i tak dalej, tylko po prostu reprezentacje, które płacą za to, żeby tam być. No i to jest, no, to jest taki taki prywatny turniej, ja to bym nazwał w ten sposób. Liga Światowa taki to jest, prywatny, jest taki prywatny, ogólnoświatowy. Ogólnoświatowy, ale prywatny turniej, no to tak jak w jednym serialu komediowym jest publiczna, prywatna toaleta. <grystanie> <grystanie> Jakim? A już nie pamiętam. A Ale są takie. W no weekend zaczyna się następny taki ciekawy twór, czyli Puchar Konfederacji w Piłce Nożnej. No, to też jest Czy Coś tak, mamy tak. do powiedzenia na ten temat. Ja w ogóle czytam teraz ciekawą książkę y, napisaną przez dwóch dziennikarzy śledczych. To tytułem Buchar Konfederacji i jego nie, historia. Nie, nie. I, i, i wszystko tak... zaczęło się w piaskach pustyni. No nie, nie, raczej, raczej, Pamiętam jak dziś. Raczej jest to książka o tym, o tym w, skąd, się, skąd się biorą różne dziwne pomysły w piłce nożnej. Myślałem, że woda sodowa. Yy... To jest idealna książka dla redaktora emeryta. Zabiłby nas teoriami spiskowymi z tej książki. to, to nie są teorie spiskowe, to są potwierdzone no historie. To, to są no, potwierdzone teorie to, to, to, to, to, to, to są potwierdzone historie. Na przykład, słuchajcie, no, skąd, się wziął, skąd się wziął Adidas jako, jako sponsor techniczny FIFA? Tam są takie. Tak, że to są prawdziwe oczywiście historie. Mianowicie za, y, y, Herm. Y, Pan Dassler, brat Adolfa Dasslera, ten dr drugi tam syn, już nie pamiętam który, w każdym razie Herman chyba miał na imię. Aktum, aktum Herman. Tak? No więc on wymyślił, że fajnie by było, gdyby szefem FIFA był ktoś blisko związany z firmą Adidas. I, to chyba zrozumiałe w myśleniu firmy Adidas no i, w, i wymyślił, że fajnie by było gdyby to był Seb Blatter i firma Adidas zapro firma Adidas zaproponowała na stanowisko e, szefa e, szefa e, f, e, FIFA, właśnie pana Blattera i został, został nim pan Blatter w roku 1981 e, i wtedy FIFA zatrudniała około 30 osób była na mocnym, na mocnym miała moc, bardzo po, poważne problemy finansowe firma jako taka do tego stopnia, że nie miała swojej siedziby więc prezes FIFA urzędował w siedzibie firmy Adidas i firma Adidas płaci co roku zryczałtowany od tamtej pory co roku żeby poprawić sytuację FIFA która jak wiadomo zarabia mało pieniędzy nam. zryczałtowany podatek w wysokości 10 milionów franków no i tak no, wiąże się tylko to z tym, że ma dopóki jest pan Blatter szefem a firma Adidas należy do firmy Adidas, to jest sponsorem technicznym wszystkiego, co jest związane z działaniami FIFA i UEFA, czyli ubiera sędziów, dostarcza piłki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli gdybyśmy chcieli to rozebrać na czynniki pierwsze i potraktować to w jakimkolwiek systemie prawnym i zająć się tym od strony korupcyjnej, no to, no ale, to no, ale tego sędzić się ale nie, nie da. Ale nie, nie da się sądzić organizacji, która... No nie da się której nie da się sądzić. Której nie da się sądzić, bo nikomu nie podlega. No, no tak, no nikomu no tak, nie podlega. Tak, no. No, tak, więc, tak. Więc, więc jakby... no komuś musi podlegać. No, gdzieś firma ma siedzibę i w związku z tym tam, gdzie ma siedzibę, to prawodawstwo tego kraju ją obowiązuje, jakby nie było. No to u nas też PZPN ma siedzibę u nas, a jak wiadomo było, nie można się było w żaden sposób do niego dobrać, bo... No, no, znaczy, no bez przesadu, zależy w jakich, w jakich obszarach chcesz się do kogoś dobierać, no. W każdych. Tutaj w tym przypadku w każdych. I, I w każdych nie działa. Dobrze, słuchajcie, ja myślę, że my bijemy jakiś rekord kolejny. Tak, dwie ja no, godziny, tak, Na razie już. to jest rekord wytrzymałości redaktora Magdziarza. Ale to Bo tu jest jako... tak gorąco, że ja po prostu. Czasowy. No, już... no, no Nie wiem, dlaczego nie możemy Ale wpuścić trochę powietrza i trochę odgłosów miast. widzę, że jest sauna, to mi zakwasy przeszły w większości organizmu. No. Jak przyszedłem tutaj to myślałem, że ręki nie podniosę, a teraz okazuje się, że ruszam całkiem sprawnie obydwoma. No widzisz. No. Czyli Uzdrowieńczamo. od, od... od sauny. się w takim razie, redaktor już śpi żegnamy się w imieniu Filipa Gliszczyka. Jak najbardziej. Bardzo dziękujemy za y, uczestnictwo w naszym dzisiejszym odcinku. Pozdrawiamy, pozdrawiamy kibiców Stali Stalowa Wola i y, Stali Mielec i Zagłębia Soznowiec. Nie, tak? tamtych nie pozdrawiam. Pozdrawiam Stalową Wolę i a ja pozdrawiam, pozdrawiam. Warszawa. A ja pozdrawiam wszystkich. A ja ich, a ja ich no. nie pozdrawiam. Kocham Was. A ja pozdrawiam. Ja też. I zawodnika Słuchajcie. Bartosza, Bartosza Chorajewskiego też mówię. pozdrawiam. Jak, I, dlatego, jak, I gratuluję odwagi mówię. i słusznego wyboru. Jak, mówi ma mob, by na koncertach thank you thank you thank you no podobne jest to. z fryzury. i z akcentem gol jest jest gol JEST!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 Zepak trzyma flagę, w tej chwili biało-czerwoną i dalej macha tymi rodczynami. Mogłeś kto mi wrzucił Szaranowicza na swój Córku, Turku ten mes. Szaranowicza miałem na uszach i zgłupiałem. Zaprawia swą elegancką fryzurę Tadeuszka, a tymczasem z piłce serwis Tuńczycy choć wygrywają, to jednak przegrywają. Eleganckie kobiety pięknych tutaj w toaletach, eleganckie mężczyźni, białe koszule.